Tam Fantasma G, podcast o grach komputerowych i konsolowych. Odcinek 295. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze. Dzień dobry wieczór wszystkim. Przepraszam, wszedłem Ci w słowo, ale właśnie z pewnym przerażeniem zauważyłem, że muszę wyłączyć wiatrak, który chłodził mnie do tej pory w tą gorącą, sierpniową noc. A to jakiś wiatrak jak jest... Nie, właśnie niestety jak obejrzałem swoją ścieżkę głośności, która się pojawia, to przy włączonym wiatraku cały czas tam coś dyga góra-dół, więc to muszę przyznać, że będę Sky nagrywał ma... na ciepło. że rozbudowany noise gate, z like noise gate, który, który blokuje ten dźwięk, bo ja w ogóle nic nie słyszę. Znaczy Skype chyba w ogóle jakieś y, jakąś ilość rzeczy odcina na stałe. Znaczy tak, ale. Jakiś tam któreś pasmo. Mhm, mhm. mhm. Fantastyczne urządzenie. No, szkoda, że czasami zawodzi. Szczególnie jak się próbuje nagrywać więcej niż kilka osób. I, no, mieliśmy w ogóle też mieć dzisiaj bonalze, Znowu mieliśmy być, miało być ciasno w studiu. No, ale okazało się, że, no, że nie będzie tak. No, prawda jest taka, że, y, niestety, przeanalizowaliśmy wyniki audiotele. Y, wszystkie głosy za, przeciw. Okazało się, że niestety Ibenek i Julesz no, nie zostali zaakceptowani przez, przez Target 10-15 lat. Jako, że chcemy się rozwijać i szykujemy naszą e, kampanię na YouTube. To musieliśmy im podziękować, ale życzymy im po prostu powodzenia w nowym miejscu pracy. Tak, tak, Więc... Oni będą mieli swoje kanały YouTube'owe, tak. Na pewno tam zbiorą. Tam prezentacje wideo. Pamiętasz, jak się nazywał ten program telewizyjny 100 lat temu, gdzie właśnie widzowie tak, głosowali pamiętam. teoretycznie. Jak to było? Tak, nie? Um. Bo to był czerwony telefon i zielony telefon. No, coś, może twoja historia, albo życie życie przez telefon? Nie, nie to chyba nie. Nie, ja pamiętam, ja doskonale pamiętam to ten było program. Było w niedzielę od 20. Ja doskonale niedzielę, pamiętam 20. ten program. Nawet pamiętam jeden odcinek, w którym e, cały czas głosowano. W ogóle to było ciekawie zrobione, że miałeś widownię, która głosowała zmieniając e, siedzenie czyli po prostu przysiadali się z lewa na prawo. I miałeś też ludzi, którzy głosowali w systemie Audiotele. Tak, bo widownia głosowała analogowo, a ludzie głosowali cyfrowo, korzystając z swoich aparatów telefonicznych. Znaczy, no, chyba też analogowo, to wtedy jeszcze analogowe linie były. Tak, to było jeszcze, kurczę, już nie pamiętam. Ale generalnie Cię to oczywiście na pewno, się przy... na pewno komputery przerabiały te wszystkie wyniki. I jedna historia była taka, nie wiem, czy pamiętasz, że była młoda studentka, która zakochała się w profesorze i ludzie mieli zadecydować, czy ten związek ma przyszłość. Profesor miał chyba 60 lat, ona tam 20 parę i czy taka różnica wieku może może przeszkadzać, czy nie wypada po prostu takiej młodej osobie z takim starszym panem? U, straszne problemy. Jak jak głosowali ludzie? Generalnie wynik był zaskakujący. Pokazuje, jak jednak społeczeństwo polskie jest tolerancyjne i w ogóle nie można, nie można wierzyć mediom ani z prawej, ani z lewej strony, dlatego że ludzie zaakceptowali ten związek pobłogosławili go. I on się tam ta historia się tam pięknie kończy, bo tam jest dziecko się rodzi i tak dalej. Jest taka, taki moment, że rzeczywiście melancholijny, kiedy ten, ten profesor mówi, że no wszystko pięknie, tylko właśnie no najbardziej mu szkoda tego, że jak już to dziecko będzie dorosło, to on już nie będzie częścią tego życia, no bo już może na przykład nie dożyć matury. Mi ktoś kiedyś tłumaczył, ale nie pamiętam, czy, czy yy, to było już trochę lat temu, nie pamiętam czy to była prawda, czy nie, że brał udział w nagraniu tego programu właśnie i on wcale nie szedł na żywo. O, na żywo szła tylko obsługa Katerik. nazwijmy to montażowa w połączeniu z tym, jak widowie te mhm. dzwonili, bo po prostu w trakcie nagrania nagrywano wszystkie warianty. No to, tak, to było tak, Czyli, że wiesz, ludzie się przesiadali i potem na końcu, ponieważ to widzowie decydowali, jakie jest zakończenie, to i tak było otworzony jeden i drugi wariant i potem tylko w trakcie montażu, w zależności od tego, kto, jak tam widzowie zagłosowali faktycznie, to, taka, to, to szło na wizji. Mhm, mhm. Ale widzisz, ja, ja byłem przekonany, że to było raz, że na żywo, ale z drugiej strony ja miałem takie, ja byłem podejrzliwy, że tak naprawdę to jedyne, co oni musieli zrobić, inne to nagrać to zakończenie. Że jakbyś nie decydował, to mniej więcej i tak, że to było tak jak wiesz, w tych grach typu Mass Effect albo, albo ten, hmm. że wiesz, no wybierasz jakąś ścieżkę, ale tak naprawdę to i tak yy, To nie ma znaczenia, tak. bo liczy się, co tam się na końcu powie. Dokładnie, że, że po prostu i tak oni nawet to samo mówią, że, że twoja kwestia, ona po prostu wygląda inaczej na tym drzewku wyboru, a w momencie, kiedy dochodzi do, do samego takiego już rozwiązania kwestii, to zawsze jest to to samo. Fantastyczny program. No, bardzo bardzo ciekawe. Teraz już takich programów się nie robi. No bo nie ma chyba sensu. Znaczy, robi się takie programy, żeby naciągać no, ludzi w nocy. No bitwa na głosy. nie No tak, ale w nocy się naciąga ludzi na to, żeby dzwonili na audiotele. Yy, bardzo mi przykro, ale trafiłeś na złą linię. Spróbuj jeszcze raz. W nocy raz. w tych programach prezenterkami są zawsze kobiety i nawet często jakoś kuso ubrane. Mhm. To jest dla mnie już absolutnie przezabawne. Och. Telefon. Trzeba wyciszyć. Ale ja, ja, ja w ogóle się dziwię, że że ludzie się jeszcze na to nabierają, nie? Bo oni dzwonią. Ci ludzie biedni dzwonią po 15 razy, no nie? Płacą te audiotele po 50 zł za każdy wykręcony numer, a ta dziewczyna po prostu z taką prośbą kłosiła. No jak to? Nikt nie dzwoni? Naprawdę? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, nie ma jednej osoby? No to cóż, no to dokładamy jeszcze 1000 zł. Jaka jest odpowiedź? Trzy literowe słowo, pierwsza litera T, ostatnia K. Zwykle mówimy je, żeby się z czymś zgodzić. No i nikt nie dzwoni, nikt nie zna odpowiedzi, ale to jest taki ten. No dobrze, czyli, no cóż, może przejdziemy do, do, do rozmowy takiej już bardziej ustosunkowanej na może na przykład gry albo coś, co ty na to? No, proszę bardzo, może na przykład zacznijmy od tematów akwarystycznych. A ja myślałem, że zaczniemy od cotygodniowego raportu ze zbiórki. Ach, co tygodniowo raport z zbiórki? Oczywiście otwieram już swój notat notatnik. Muszę poszeleścić papierem, czekaj, już, już, już go otwieram. Ja wyjmuję tak moje okulary 3D mm. z folii. Nie wiem czy to mm. tak tak. dźwięk się nagra. Spe spe specjalnie dla Bernarda, uwaga, uwaga, informacja: specjalnie dla Bernarda na tą chwilę Aha. zostało zebrane 171 760 złotych. No niestety jeszcze gol nie został osiągnięty. Yy, pogrubiamy numer czeka. Yy, mnie po prostu bardzo interesuje, yy, jaka była pierwotna grubość y, numeru. Być może na przykład było 60 stron, teraz pogrubili o 5. I dlaczego na przykład to pogrubienie jest tylko dla, do, yy, dla wspierających? No bo jak nie wspierasz, nie zasługujesz. To jest no prosto. No tak, no ale co tam będzie na przykład? Będzie dodatkowa recenzja jakiejś zaskakującej gry? No, no Albo na przykład, jeżeli, może wydrukują te wszystkie podziękowania, które wcześniej miały być tylko na stronie internetowej, SS Online. Pl. Czy ja strzelam, ja strzelam, że będą przedruki z tych wszystkich dram, które tam się odbywają u nich na profilu Facebooka. Ale to by było ciekawe. To by pokazało, jak, jak oni są właśnie odporni jednak mimo wszystko na, na ten. Że oni przebudowali teraz tą stronę. Jest tam dużo więcej Piesz, oni mają informacji. Przebudowali przykład... sobie forty z banknotów, więc oni są bardzo odporni. Tak, ale najlepsze jest to, że tam jest mnóstwo teraz linków, w których um, oni wspominają albo mówią o tych serwisach, które wspomniały też o tym, że sekret serwis powraca. I ja nie wiem, tak przeglądałem to trzy razy i tam nie znajduje Fantasma Gieli, więc no, niestety tam widać, że jeszcze, jeszcze nie jest najlepiej z redakcją. Być może tam nie ma ludzi, którzy są odpowiedzialni od, od internetu. No, hmm. Ale czyli rozumiem, że, że jest całkiem mniej, że do, do końca 21 dni więc trzymamy tak, kciuki. Tak, jeszcze, jeszcze pewnie zdążymy powiedzieć. No ja mam tak. Tak, no, ja, ja mam nadzieję, że my tutaj na żywo doniesiemy o przekroczeniu progu, który mówi o tym, że sekret Serwis stanie się dwumiesięcznikiem i dołączy do elitarnego grona dwumiesięczników. Tak, dobrze. Zobaczymy. Mhm. Dobrze, to może teraz przejdziemy do jakichś takich newsów typowo wakacyjnych. Nie, nie wiem, jak Piotr zareagowałeś, kiedy wiedziałeś, że ryba gra w Pokémony. Czy w No Zacząłem się zastanawiać nad tym z punktu biznesowego, bo jeśli się nie mylę, tylko właśnie do tej pory nigdy, ale to nigdy w żaden sposób mnie to nie interesowało. Mhm. Ale chyba na Twitchu również można zarabiać. No, z... Czy masz jakąś wiedzę na ten temat? Kiedyś, słuchając jednego youtubera popularnego, który nie nadaje o dziwo dla tej młodszej gawiedzi, tak by się wydawało, chociaż kto wie, no wspomniał, że ten youtuber o ile się nie mylę, to e, chyba maksywkę Wąziu, więc pozdrawiam wązia. E, sympatyczny e, youtuber, ale on generalnie też streamuje dużo i kiedyś się wspominał, że po prostu na samym Twitchu, e, no, kiedy na przykład zrobisz sobie tam przerwę reklamową, to te reklamy sobie lecą, ty, ty, jeśli masz taką dużą liczbę e, widzów, to jesteś w stanie zarobić e, kilkanaście razy więcej niż na, na YouTubie. I wiesz co, on to nawet chyba pokazywał jakieś kwoty. ja nie? Niestety nie pamiętam dokładnie, czy to było na przykład nie wiem, 200 dolarów, czy coś Ale stylu. czy to jest właśnie dużą liczbę widzów, którzy oglądają Cię w jednym momencie, czy dużą liczbę widzów, którzy co? No ja myślę, że w akad w tym momencie Cię oglądają, kiedy akad lecą reklamy, bo, bo wiadomo... że. bo widzisz, ja niestety tutaj jestem bardzo niedoinformowany, nie, nie bo jak wygląda kwestia reklamy? Znaczy na, na... Na Twitchu. Czy znaczy to Twitch... jest przerwane nadawanie, czy gdzieś tam miałem jakiś banalny Jako, jest, że, czy to? Nie, że mam konto na Twitchu, z którego nie korzystam, i jako, że w ogóle się nie znam na Twitchu, to wypowiem się jako ekspert. I Aha. generalnie jest tak, że możesz, y, y, y, masz jakby kilka opcji zarabiania na Twitchu. Jedna opcja taka oczywista to są reklamy, i to są reklamy y, przed odpaleniem twojego streamu. I to są reklamy też w trakcie twojego streamu na zasadzie właśnie, że robisz pauzę, nie? Idziesz, na przykład, nie wiem, robisz pauzę gdzieś siusiu i wtedy sobie lecą reklamy. Czyli coś takiego A la telewizja. Ale masz. Coś... Bo skąd, skąd ma pytanie, słuchaj, bo jest sezon ogórkowy w pełni, mhm. przez co informacje o tym, że ktoś napisał malutki algorytm, podzielił akwarium na 9 pól do każdego z pól przypisał do kom... może bo właśnie, chyba nie zaczęliśmy w ogóle mówić, o czym, o co znaczy, chodzi. Nie, no bo jak ktoś To może wzią... dokończymy o tym zarabianiu i zaraz wrócimy A, do tej okay. ryby, bo, bo dla mnie to jest na kilku płaszczyznach bardzo ciekawa informacja, więc ja tylko jeszcze dodam, że tam jest po prostu możliwość na Twitchu stworzenia subskrypcji, czyli jeśli ktoś jest twoim subskrybentem, czy subskrybuje twój kanał płatnie, no, no to to jest dla ciebie też kolejny sposób na, na, na zarabianie i to możesz sobie ustawić, ile tam ile kosztuje subskrypcja i tak dalej, więc na pewno na Twitch, jeśli masz dużą grupę y, widzów, stałą i jeszcze lojalną, to jest w stanie spokojnie dużo, dużo więcej zarobić niż na, na YouTubie. Więc alwercenie do samego właśnie, ryby gręcy w Pokemonie. Czyli to jest ewolucja tego, czyli Twitch gra w Pokemona, tak? Czyli tych setek tak, tysięcy tak, ludzi, tak. którzy znaczy, wklepowali... No ewolucja, nie ewolucja, bo tam y, chatbot, bo tam to chyba w ogóle Twitch sam z ciebie to wymyślił mhm. i po prostu chatbot zczytywał y, to, co ludzie pisali na czacie i naciskał w tak. odpowiedni na guzik grze. A tutaj mamy troszeczkę inaczej, bo mamy kamerkę, która jest ustawiona na akwarium typu kula, które jest niezdrowa dla ryb. Mhm. Mamy tam jedną Zdrowim kamerkę typu wsuje. bojownik... Czy coś tam. Tak, tak. Znaczy, to są choroby no To jest, to jest fakt udowodniony naukowo. Pływam w kółko. Że, że są nieszczęśliwe ryby w kulach. No ale to... to ciekawe. Bogiem o Tak, nie, no wyobraź sobie, gdybyś stał w kuli i cały czas miałbyś wokół siebie krzywiznę, która by zakrzywiała to, co dostrzegasz, to czy byłoby dla ciebie przyjemne? Oczywiście nie porównuję cię z rybą. Czy znaczy, ja mam zawsze takie... Wiesz, ja się ja się, rówę rówę jest tymi, bardziej rozbudowany. ja się identyfikuję z tymi wszystkimi biednymi zwierzętami, które są pozamykane w klatkach. Bo, bo sobie myślę, że to jest jak życie w więzieniu, no takie wygodne, ale jednak w więzieniu, nie? No ale właśnie, jakbyś miał takie więzienie, w którym byś miał dostęp do wszystkiej maści sprzętów do grania, plus jeszcze nie musiałbyś pracować, dostawałbyś jedzenie, jeszcze z żoną byś tam mieszkał. Jedyny wariant był taki, że, że jakbyś wychodził na dwór, to byś chodził w takiej wielkiej kuli, której ktoś by popychał. Aha, rozumiem, no tak jak chomiki. Czyli nie te plusy, no... nie przysłaniają ci minusów. Tak, no, albo zwrot. Tak. No właśnie, to kto woli. E, w każdym razie rybka sobie pływa po akwarium, kamerka pokazuje akwarium, które jest podzielone na 9 pól. Do każdego z tych pól jest przyporządkowany guzik i w zależności od tego, gdzie rybka przepłynie, to ten guzik jest naciśnięty w grze. Ja oglądałem tylko przez kilka minut, przyznam się, tak kątem oka i nie widziałem po prostu zbyt dużo. Jedynie, co się udało tej biednej rybce zrobić, to iść w lewo i w górę i trochę pobawić w menu, a to i dzieje się to dalej? Natomiast jak w, dzisiaj w ciągu dnia na chwilkę wrzuciłem sobie to, to, to, ten, ten stream, to było 13 tysięcy osób, które to oglądają, w tej chwili już jest 21 tysięcy tak, osób, które tak. to oglądają. Więc po prostu... To jest dla mnie fenomen właśnie ze względu na biznesowy, bo ktoś mógł sobie, jeśli, tylko mówię, tutaj nie wiem jak wygląda zarabianie na Twitchu, jest, jest tak jak mówisz, czyli że tu jak się wyświetla to chwilę reklama, jeśli się wyświetla albo nie, nie wiem, mhm. i ktoś w ten sposób może sobie coś tam dorobić, to jest to całkiem sprytny pomysł na mhm. biznes. Co prawda widzę, że ryba cały czas stoi w tym samym miejscu, w tym samym pokoju, że się już teraz, wiesz, bo to jest... Nie, pływa, pływa. Aha. Nie, bo ten, ten e, stream, podobno już od, jak od 140 godzin e, trwa. Więc e, i do tej pory udało się tylko zdobyć się jednego Pokemona, tej biednej rybce, więc nie, nie dzieje się zbyt dużo, ale wiesz, to jest, to jest przykład na... Na no, czacie ile się dzieje. Hmm, no tak, tam no, są jakieś głupoty, lecą i, i chyba nawet nikt nie, nie jest w stanie cokolwiek z tego wyciągnąć, ale nie wiem, czy, pan, czy znasz takie twierdzenie o nieskończonej liczbie małp. Tak, tak, że jeżeli wziąłoby się nieskończoną liczbę małp i dałoby się nieskończoną ilość czasu, to napiszą dzieło Shakespeare'a. Tak, tak, i to jest dokładnie to, że gdyby rzeczywiście być może dać tej rybie nieskończoną, być może i takie jest założenie tego, że ta ryba będzie grała do, do końca świata, nie wiem, i jeden dzień dłużej. Myślę, że tutaj błędem, błędem założenia powinno być też, że powinna być pewna rotacja guzików, bo niestety ryba ma na pewno swoje ulubione miejsce w akwarium, w którym jest najczęściej, mhm. przez to najczęściej naciska ten guzik, więc jeżeli na przykład raz na 10 minut nastąpiłoby zamieszanie i zamiast strzałki w lewo pojawiłby się tam A, wtedy ryba by w A. No, no tak, tylko że wtedy byś wprowadził e, tak zwany element losowy do tego, a ty nie wiesz, czy no na przykład ryba nie robi tego wszystkiego w pełni świadomie. No tu jest kolejne pytanie, czy obok akwarium jest wstawiony monitor, który pokazuje rybie, co się dzieje na monitorze i czy ryba może nauczyć się swoich ruchów, przechodzą na to, co się dzieje na monitorze i co więcej, czy jeżeli jest to monitor, który wydziela jakieś promieniowanie, może ono być negatywne dla tej ryby i może jakaś organizacja zajmująca się ochroną zwierząt powinna się tym zainteresować. No być może właśnie jest, tak jak mówisz, i już niedługo spodziewamy się zamknięcia tego kanału, bo wie, no to jest, to jest taki, taka niewolnicza praca. Ta jedna biedna rybka Biorąc pod uwagę liczbę tych widzów, i, i to, że tam są reklamy, no na pewno zarobiła kuby pieniędzy. Jeśli tam są reklamy, bo tego ja nie wiem. Mhm. Myślisz, Piotrze, że jeszcze nas zaskoczą na Twitchu, że będzie coś na Czy... przykład. Nie wiem, że. Ja próbuję sobie widzieć, ja nie, nie mam pomysłu będzie na to, żeby. Cisza na Twitchu. Nie, nie no, że na przykład pies gra w, w, w Mass Effect 4. O, to by było coś. Bo nie, pies przyjaciel człowieka, generalnie bardzo inteligentne zwierzę ustawić jakieś tam sposoby sterowania, no ale, ale znowu to już byłoby powielenie tego pomysłu właśnie z tą, z tą rybką, więc no to to by było, dobrać. gdyby pies na przykład grał w, w jakąś grę, dwa warianty, to widzę, w cywilizację, to by było ciekawe, mhm. albo z drugiej strony w grę o, o piece nad zwierzętami. Mhm. Mhm. Czy pies zaopiekowałby się psem? Nie no, generalnie ja od pewnego czasu obserwuję rosnącą tendencję do tego, że internet Absolutnie nie przestaje mnie zadziwiać tym, co się w nim dzieje, czy to okay. sałatką ziemniaczaną, czy to tym, że dzisiaj dowiedziałem się, że w Stanach jakaś grupa ludzi złożyła pozew przeciwko Sony, że ich reklamy reklamujące Killzone, Shadowfall będzie działało w multiplayer, tam 1080p były nieprawdą, więc muszę mi oddać tam nie, wiem, 5 milionów Ale dolarów. Ale wiesz co, szczerze? To... Szczerze? Jak bardzo mi się wydaje, że to jest absurdalny pozew, to z drugiej strony ja jestem całym sercem za tym, żeby, żeby oni pogonili kota tym wszystkim właśnie ludziom, którzy tworzą te no, zakłamane reklamy i, i, i wmawiają ci, że po prostu będziesz miał nie wiadomo co, jak ósmy coś świata, a później się okazuje, że no, no jest dobrze, ale to jest daleko od tego, co zostało obiecane. To jest wszystko kłamstwo my tu nic nie gwarantujemy, bo jest, są te disclaimer'y takie, że wiesz, musisz powiedzieć na końcu reklamy, że konsoli się z lekarzem coś tam i farmaceutą, coś tam nie stos stosowanie czy tam. przed życiem, tam... proszę przecieć o czuleczkę, bo to skonsulujesz się z lekarzem i farmaceutą. Właśnie. I teraz, no żeby, myślę, żeby, żeby, żeby, żeby, dokładnie. Dokładnie. Przypadkiem tego idziecie. nie usłyszał. Tak, tak. I, to jest, i to, jest, to jest dla mnie coś, co to powinno być e, nie, nie robione na takiej zasadzie właśnie, że to brzmi tak fachowo, tylko po prostu prosto z mostu. Ten lek Ale na przykład jakaś może nie działać. Był, no. był jakiś lek, który tutaj w genialny sposób zrobili to reklamotwórcy. Mm -hmm. To znaczy całe, całe, cała reklama to była chyba tam 30-sekundowa piosenka, wtedy słowa piosenka, bo to była jakiś dubstep, mm -hmm. gdzie właśnie słowa tej piosenki to były przed użyciem, skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą. I to była jedyne, jedyne czym była ta reklama, mhm. to była po prostu ta formułka zaśpiewana. Mhm. I na końcu tam pojawiała się pudełko przeciwból, coś tam. Um, dobrze, to y, szybciutki nie osiem. Ja nie wiem, czy, czy, to, czy ta promocja jest nadal aktualna, ale wszyscy o tym wspomnieli. To ja pomyślałem, że też musimy wspomnieć. Win Commander 3 za darmo na Originie. I t, nie wiem, oni po prostu... Albo badają rynek, albo próbują przyciągnąć ludzi do, do, do tego, żeby sobie założyli konto. A może na Gamescomie będzie słuchać jakieś ogłoszenie Wing Commander 7. Właśnie, albo to... Bo niedawno nie były no, Simsy dwó nie dwójeczka z, z wszystkimi pakietami i specjalnie mnie to nie interesowało. Wing Commander 3. Ja już od dawna mam Wing Commander'a 3 i 4 na Gogu i w ogóle polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany tą grą, żeby jednak nie sięgał po tą wersję na Originie, tylko sięgnął po wersję na Gogu, bo ona po pierwsze jest mm, sprawdzona a po drugie, w ogóle Wing Commander 4, jakby kogoś interesowało, to jest ta wersja DVD, czyli w ogóle wysokiej jakości filmy te przerwnikowe. No, naprawdę, poziom wiedznych wojen, Piotrze. Ostatnio z sobie rozmawialiśmy, że jeżeli cofnąłbyś się w czasie i to jest taka bardzo teoretyczna dyskusja, oczywiście. I grałbyś, będąc, że tak powiem, graczem takim, jakim jesteś teraz, tak. grałbyś w te wszystkie gry, w które grałeś za dzieciaka. Mhm to byś siła się strasznie wkurzał. Znaczy, taka, taka, taka była teoria, która wyszła z tej naszej rozmowy, bo e, tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do wielu rozwiązań, które mniej lub bardziej są wygodne. Mhm. E, i, I tak wiesz, no w, w, weszły zarówno weszły nam w krew, jak i weszły tak w cały rynek gier wideo że jeżeli teraz nie w ramach powrotu do nostalgii i jednorazowej przygody, nie wiem, z dumem pierwszym czy też w tym tylko byś musiał grać w zawsze, tylko i wyłącznie w te wszystkie stare gry, które miały cię w dupie, generalnie nic nie tłumaczyły, wszystko było poukrywane, co więcej niektóre rozwiązania były zrobione tak, że jeżeli nie miałeś opisu albo kogoś, kto się o tym dowiedział, to nie miałeś absolutnie najmniejszych szans y, znaleźć rozwiązania, mm -hmm. to dla dzisiejszego gracza mogłoby to być straszne. Pomijając to, że wtedy, w tamtych czasach, my się świetnie bawiliśmy i to było niesamowite i cudownie wspaniałe, nie Mm -hmm. Ale znaczy ja mam tak, że ja lubię sobie wrócić do, do, do ze starych gier i czasami nawet e, obawiam się, że jestem o krok od na przykład nie wiem, kupienia sobie Amigi 600 na Allegro, tam z kompletem to. Dyskietek twoja żona i to, na to. No, Moja żona na razie tylko, tylko słucha mnie, ale w sensie jeszcze, jeszcze nie znam po prostu tej, tej ewentualnego wyniku takich, takich, tak, takich, te, takich, akcji, ale nie. Generalnie ja mam jeszcze w ogóle Amigę CD32, całkiem sprawną, która raz na jakiś czas otwieram, znaczy wyciągam ją z pudełka, ścieram kurz, patrzę sobie jak, jak to pornie, pornę na przykład do dzisiejszy konsol została zrobiona, i czasami coś tam odpalę, ale to jest tak na takiej zasadzie, że odpalę to na, na kilka minut i to wszystko. Już częściej zdarza mi się odpalać gry na emulatorach Amigi. I miałem taki krótki okres, że, że po prostu grałem sobie w kilka gier po prostu na, na, na emulatorze, na Amidze czy to jakiegoś lotusa starego, wiesz, kilka, kilka wyścigów, tak żeby po prostu... Nawet no, tak, że, sobie, że, że odpalasz emulator, pograsz kilka wyścigów, powzdychasz nad tym zapachem tak. naftaliny i potem tak. zaczynasz grać w coś dzisiejszego. No nie, no, Sensible Soccer to jest gra, w którą mogę grać cały czas. I, ale po prostu jest... Tak samo jak Arcade Pool. Niedawno rozgrzała dyskusja na temat Pure Poola. Zagrałem w Arcade Poola na to bo mi się od razu po prostu skojarzyła najlepsza gra bilardowa, w momencie, kiedy była taka dyskusja na temat Pure Poola, odpaliłem sobie na, na, na emulatorze, zagrałem kilka partii i stwierdziłem, że no, komputer, jeśli nie popełnia błędów, to jest no, fenomenalny i, i bardzo ciężko jest z nim wygrać, ale to było tak przyjemne i tak fantastycznie było się po prostu znowu przenieść do tych, do tych dawnych lat, gdzie, gdzie rzeczywiście ten Arcade Pool to było dzieło sztuki. Czyli niektóre gry się nie starzeją. No wiesz, w pewnym sensie Tetris, który, którego idea powstała tam w latach 80 jest bez zmian dalej taki sam. Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie, Natomiast a propos właśnie tych powrotów do nostalgii, tego, że kiedyś gry były trudne i niekoniecznie, niekoniecznie łatwe, to nie wiem, czy trafiłeś, bo to pojawiło się jakiś czas temu na poligami w, w dziale blogów. Mhm. Jak komple to ktoś mi podlinkował chyba e, na temat Wojciecha Pianowskiego historii. A to tak, coś, coś czytałem, że, że w ogóle, że Wojciech Pianowski e... Tylko tak, nawet Wojciech Pionowski był. Na, na, na, znaczy, na, na generalnie mobilki. Wojciech Pionowski teraz, bo to akurat z, in, z innego źródła wiem, ma firmę, czy też współpracuje z firmą robiącą na, na mobilki gry logiczne. Mhm. Ale, ale tego nie to dotyczyło. Chodziło o to, że za dawnych, dawnych czasów Wojciech Pionowski prowadząc koło Fortuny. A o tej historii wrócił, tak. tak, o tej historii. Mhm. Zwrócił się do widzów z prośbą o to, czy mogą mu pomóc w grze. Under the Killing Moon. Under the Killing Moon, tak, tak, tak. Tak, bo się zaciął i zwrócił się do widzów, czy mogliby pomóc. No i ponieważ nie, nie, nie było żadnego odzewu ze strony widzów, a, a strasznie mu to weszło, nie wiem czy na ambicje, czy jakoś ten, więc kupił bilet, wsiadł w samolot do Nowego Jorku, pojechał tam do jakiejś księgarni, gdzie znalazł poradnik, przeczytał, co trzeba zrobić, wrócił i wtedy grał dalej. Ale, znaczy, mi się wydaje, że tam jest, prawda, y dużo, dużo podkolorował, to na pewno po prostu był w Nowym Jorku z jakiejś innej okazji, a żakat cały czas miał problem z tą grą. Tak mi się wydaje, że tak, powiedzmy Och nie, jakby. Nie wiem, nie. ta historia tak przyjmie, Ale on do tego tak opowiada, nie, jakby rzeczywiście. on to tak opowiadał, jakby poleciał do Nowego Jorku tylko tyku, i wyłącznie ta, tak. celem. Ale że nie prawie. kupił po prostu co za sknera, prawda? <grym> Aż, w, a. w ogóle to, to z, jeśli ktoś jest ciekawy, co tam się dzieje u pojciecha, to w Tokafemie jest taki program, który się nazywa program telewizyjny. Mhm. I był 3 odcinki gościem, był naprawdę doskonale się słuchało różnych anegdot do znaczy, bo to jest człowiek tej starej daty w tym sensie, że jakby on w tej tworzył telewizję, on tworzył teleturnieje, on opowiadał na przykład, ja byłem święcie przekonany, że Koło Fortuny to powstało na zasadzie, okej, okay, bierzemy ten pomysł amerykański, nikogo nie pytamy o zgodę, nikogo nie, nie pytamy, jak mamy to robić, po prostu sobie kopiujemy, robimy swoją wersję, jesteśmy w Polsce, prawo autorskie nic nie dotyczy, nie. To było rzeczywiście załatwione w stu procentach, prawda? To już były czasy formatów. Tak, wynika. tak. Z, z, Tam on, on w tej audycji, bo, bo widzę, że słuchałeś, też tak, opowiadał jakąś fenomenalną, fenomenalną anegdotę na temat yy, teledysków, może przypomnieć, bo już nie pamiętam, generalnie chodziło o to, że on tam się spotkał z kimś w Stanach właśnie i zaczął gadać o piłce nożnej. A, tak, że, znaczy to była jakaś historia, nie pamiętam dokładnie, kto to był, ale to też chyba jakiś magnat. Jakiś wydawca, właśnie magnat, który w ogóle ludzie, ludzie się ustawiali kolejką tak. do nich i ten y, zagadał do niego o piłce nożnej. Tak, że, na, że każdy miał wcześniej tylko na kilka minut na rozmowę, to chyba trzy minuty, bo to tak, tak nieco wyglądało i to była taka gadka szmatka. A później on po prostu wiedział, że, że to jest wielki fan piłki należnej, a Polska przecież w tamtych czasach to, to była jedną z potęg futbolowych, więc w momencie, kiedy no po prostu na ten wspólny temat weszli i tak dalej, to, to, to ta rozmowa trwała nie kilka minut, a, a, a prawie godzinę. I no wiadomo, że to z, mieliśmy tych sportowców takich, gdzie po prostu tylko wystarczyło powiedzieć nazwisko i, i ludzie wiedzieli o co chodzi, nie? Więc... Tak, i później ta rozmowa zaowocowała, że, że pan Wojciech mm -hmm. zaczął dostawać y, paczki właśnie z Ameryki, tak. z jakimiś tam, mm -hmm. czy to nagraniami, no generalnie... Nie, no super sprawa, zresztą w ogóle jak, jak, jak sobie słuchasz właśnie tych opowieści z czasów, to one się wydają tak nierealne, ale z drugiej to pokazuje, jak, jak ludzie fenomenalnie sobie radzili w, w czasach, kiedy w, w, jakby wydawało się, że wszystko jest pod wiatr. No po prostu uwielbiam właśnie słuchać y, t, t, t, takich ludzi, kiedy oni opowiadają te historie, nawet jeśli oni je troszeczkę przekoloryzowują. Że, że, już to pamiętam. To, to, pamięta, to dlatego, że ma swój urok, ta, urok, opowieści, urok ta, gawendy, że, że czasami ta, to się czytam, co. To... Ja nie wiem też, czy słuchałeś audycji, w której był pan Wiktor Niedziecki, czyli twórca, ja to mhm. pamiętam od dziecka programu Kuchnia, i tam wcześniej było też chyba laboratorium. Um, A, no tak, no, znaczy AKD nie oglądałem, ale ja, ja uwielbiałem tego człowieka, to był tak, dla mnie człowiek, który się kojarzył historię... po prostu z, z telewizją edukacyjną, ale od tej, takiej, takiej, takiej przystępnej, naukowej, ale bardzo przystępnej strony, że on no był odpowiedzialny za wszystkie programy, właśnie tak mówisz, laboratorium i tak dalej, że... że jego historię, jak to tam na najpierw, najpierw poszedł tam do, do, do dyrektora telewizji i z, z, z gotowym programem na ogromnym budżecie, jakiś tam orkiestra, która miała przegrywać tancerze, w ogóle nie wiadomo co, no i tak systematycznie z każdym kolejnym przyjściem ze scenariuszem tak to było obcinane, że skończyło się właśnie na programie Kuchnia, w którym y, można było łatwo i tanio zaadaptować mm -hmm. to, żeby to było jako kuchnia, prawda? bo tak, kuchnia tak, jest tak, wszędzie. Mm -hmm. Tak, więc ja generalnie, tak z, z, już kończąc temat kompletnie off-topowy, polecam serdecznie program telewizyjny, zwłaszcza ten, w którym są goście, nazwijmy to, od dawna związani z telewizją w ten czy inny mm -hmm. sposób, bo y, świetnie się słucha ich historii. Tak, tak, tak. tak. Zdecydowanie. I mam nadzieję, że że... że... Prócz na nas dwóch jeszcze ktoś inny. Jestem zainteresowany. Jestem zainteresowany, ale naprawdę. No, Wojciecha Pionowskiego... Każdy na Wojciecha Tak, to, dokładnie. więc Nawet można się dowiedzieć z tych z tych audycji, co on teraz robi. Bo on mówi, że pracuje nad jakąś telewizją, programem telewizyjnym. Robi przecież te gry na, na, na, na platformy mobilne, jak coś tam projektuje. Więc no nadal jest aktywny. Tylko, że oczywiście już nie jest no, powiedzmy na tym szklanym ekranie na, przed naszymi oczami codziennie tylko. Tylko w inny sposób. Yy, tak. Teraz. Sobie Co tam tak... jeszcze w internetach się działo? No właśnie. Yy, yy, Co kolekcjonerskich edycji? uwagę. Tak, szaleństwo kolekcjonerskich edycji tak duże, że edycje Destiny za tam chyba 150 dolarów? W nawet Polsce więcej. to było kopi, no nawet więcej. W Polsce chyba tam 550 złotych, coś, mm -hmm. coś w ten deseń. Są anulowane, bo okazało się, że sprzedało się ich tak dużo, że no niestety nie wszyscy tak. dostaną swoje, mimo że zamówili. To jest dopiero pięknie nakręcony marketing. No, w, Nikomu wiesz, nieprzydatny duży kawałek plastiku w kształcie duszka z, z, z gry, rozszedł nie jest, się jak po bułeczki. I on jest całkiem nieźle nieźle wyceniony, w sensie, jak sobie po prostu no, powiem, to jest z tej edycji limitowanej i ile ona kosztuje i odejmiesz właśnie cenę jej od tej ceny, od wersji Ghost, no to okazuje się, że rzeczywiście no, taki kawałek plastiku to jest warty prawie tyle, co, co nowa gra bez tych dodatków. Drugą taką edycją, która też swoje kosztuje, nie wiem, czy widziałeś, Master Chief będzie miała swoją specjalną edycję, tylko ja za bardzo nie wiem, jak ona się nazywa. Czy to sposób. tam będzie he hełm dla kota, czy coś innego? No? Nie. Hmm, hall, lewcia, hmm, jest Jest No to ta, jakiś ta, tam Ultimate Collection, albo coś, coś w tym stylu. No wiesz co, ja sobie zaraz patrzę, bo, bo to jest, że Master Chief, jak to się nazywa? Master Chief Edition... Zaraz, zaraz to znajdę. Y, prosimy o muzykę. To nie było Halo, tam, nie wiem, The Master Chief Collection? Wiesz co, to się nazywa jakoś tam... Ojejku, jejku, jejku. Halo, The Master Chief Collection. Ale to jest, to jest ta wersja yy, y, z, po prostu z tam z, oczywiście ze Steelbookiem, z kalendarzem jakimś, czy czymkolwiek i jakimiś DLC-kami. Ale jest wersja z figurką Master Chiefa. I ona wygląda fenomenalnie, ta, ta figurka, tylko problem jest taki, że ja nie mogę teraz znaleźć... Mm, yy, jest... Czy? Czegoś nie, użesz? nie, nie, bo widzisz, zaraz znajdę, zaraz znajdę, jak słowo daję. Chodzi o to, że ona po prostu się jakoś tak dziwnie nazywa. Ta wersja kolekcjonerska. O, Mjolnir. Ja nie wiem, jak to się wymawia. Mj... To na pewno, no, czy wiesz, ja jestem um, m o l ja jestem ignorantem, jeśli chodzi o Halo, ale na pewno to coś znaczy. No właśnie, pff, ja sobie to zaraz wygluję, ale generalnie ta wersja kosztuje to jest jakiś młot bojowy, tak? W mitologii norweskiej. A, mi, Mjolnir. Mjolnir. No, Mjolner. I generalnie, oprócz tego, że właściwie nic tam nie ma w tej edycji kolejskiej, to jest fantastyczna figurka, przynajmniej tak to się prezentuje, albo no, cokolwiek, to może być setuetka Master Chiefa i ona ma 30 cm wysokości, przynajmniej na zdjęciach wygląda, że jest dokładnie pomalowana, więc jest, jest dużo detali, ale ta wersja kosztuje 169 funtów. 169 funtów. Więc jak sobie to przeliczysz, to to wychodzi 4 miliony złotych. Czyli chyba nie miliony. No, nie wiem, z, w kilogramach. No po prostu dla mnie to jest mega, mega po prostu. Tak, to jest 900 złotych. Oczywiście w wersji no tak. polskiej gdzieś tam może być 850, nie? Ale sam fakt, że za tą figurkę płacisz tyle. Czy już się rozaszczasz jakieś Pewnie tak. Znaczy, posłuchaj, no istnieje ogromny rynek, jakiś wiesz, antyków, czy tego typu rzeczy, więc y, oczywiście, że są ludzie, którzy, których na to stać, I, ale przyjemne, że również w naszej branży gier wideo są osoby, które znaczy, są w stanie wydawać takie pieniądze na no, tak zresztą znaczy, znaczy, rzeczy, tak, te, które że ja nie żeby to kosztowało najwyżej 100 euro, euro, nie funtów, i żeby było powszechnie dostępne, żeby to nie była jakaś limitowana wersja i tak dalej, bo ja bym chciał mieć taką figurkę, My sobie bardzo chętnie postawił. Nie wiem czy widziałeś, jak wyglądają fenomenalnie y, figurki do Assassin's Creed'a. Tak, to, to jest kolekcjonerek. Tak, one są po pierwsze duże, y, one świetnie się prezentują, bo mają, y, to jeszcze raz mówię, że są bardzo szczegółowo zrobione, y, są duże, y, pomalowane nie przez jakiś tam nie, biednych Chińczyków niedopłacanych i tak dalej, tylko widać, że to ktoś po prostu robił to tak, żeby to było zrobione porządnie. Oczywiście, to, jak, jak chcesz tam, tam wszystko jeszcze możesz poprawić, nie? Ludzie nie takie rzeczy robią e, z figurkami, jak je malują, ale to naprawdę wygląda fenomenalnie i e, te edycje właśnie specjalne, czy na przykład tego Black Flag, nie? Ostatniego Assassin's Screen'a, czy poprzednich części, one tyle nie kosztowały. Zresztą teraz w Gainscope jak pójdziesz, no, ale... to możesz sobie kupić za 60 jest... euro y, właśnie tą, tą edycję z tą figurką i ze wszystkimi i to wygląda no, dużo dużo zacznie. Jest jakaś firma, kompletnie nie pamiętam jaka, która w Polsce, to jest sklep, Tak. Mm, sprzedaje właśnie figurki z... z gier i filmów i one nie są jakieś potwornie drogie, mm -hmm. a też są całkiem. znaczy oczywiście są tam, wiesz, takie, które mają pół metra czy metr, które kosztują tam po 2-3 tysiące złotych, mm -hmm. ale te standardowe są w tam, nie wiem, 100-150 zł. No ja ostatnio znalazłem... A jakie wielkości będzie ten Master Chief? Może tutaj jest pies... No nie, wiem, 12 cali, czyli jakieś 30 centymetrów, nie? Więc... Okay, ale ja nie, niedawno znalazłem zdjęcie figurki, no, właściwie takiej małej rzeźby, Helboja która w wersji niepomalowanej, sam, sam właśnie, sama rzeźba, no jest do kupienia za jakieś, nie wiem, 300 dolarów, ale tam jest taki detal i to tak wygląda fenomenalnie, a jeszcze po, po malowaniu, no to jest... Ktoś to, jest, pewnie jest jako, to możesz traktować jako produkt nazwijmy to artystyczny, gdzie po prostu ktoś to zrobił jako rzeźba, tak? No nie, no to jest tak, że, że po pierwsze ta, ta sama rzeźba kosztuje, ale to już jest później odlew. To robisz, powiedzmy, jak... Ja mam kolegę, który, który się takimi rzeczami zajmuje i on dużo czasu spędza na tym, powiedzmy, nad, nad stworzeniem tej, nie wiem, jak, użyję takiego słowa matrycy, no nie, ale żeby zrobić odlew, tak? Że musisz przygotować, w, w, w, w, ten odlew z żywicy, czy jak to się nazywa. No w każdym razie robisz formę i, i zrobienie tej formy to jest najbardziej czasopłonne, a później już po prostu, jak już masz tą formę, to możesz odlewać. Ale później znowu następuje kolejny czasochłonny proces pomalowania tej figurki, więc ja rozumiem, że, że, że to może zajmować trochę czasu. Ale to wiesz, też, Nawet na kotaku... od tego, jaki, z jakich materiałów to robić i tak dalej, więc... Chyba na poligonie, albo na kotaku, nie wiem, który to ten serwis Human Touch e, mieli tam e, jakieś takie... Ktoś po prostu e, zaprezentował jak można takie tandetnie figurki żółwi ninja pomalować tak, żeby one wyglądały po prostu 100 razy lepiej. Słuchaj, wiesz... moja żona zajmuje się czymś takim hobbystycznie, co się nazywa repaint, mhm. e, i czy też, re, również związane z tym jest reroot. Polega to na tym, okay. że kupujesz sobie, tak, mm, kupujesz sobie lalkę, mhm. taką na przykład Monster High, tak. która kosztuje, załóżmy, nie, 60 zł. Tak. zmywasz jej całą twarz także zostaje jej po prostu kawałek plastiku. Creepy. Creepy. Z nosem i tam, mhm. Po czym bierzesz sobie pędzelki, kredeczki, farbeczki, mhm. tysiąc różnych rzeczy, dłubiesz, dłubiesz, dłubiesz, dłubiesz nad tym mhm. i nagle powstaje tobie lalka, która wygląda tak. 3 miliony razy lepiej. No i oczywiście ta jest wartość jest stukrotnie... Znaczy tak, miększa. no oczywiście można, można to robić jak najbardziej na, na sprzedaż, bo niektórzy ludzie lubią mieć ładnie wyglądającą lalkę, a nie są w stanie tego zrobić. Co więcej, dużo osób robi je pod konkretną postać, czyli tak. na przykład jakiś tam model lalki idealnie się nadaje, mhm. żeby przerobić ją na na przykład, tak. nie wiem, tam tą elfkę z, z Władcy Pierścieni. Mhm. Ale jeżeli wpisze ktoś sobie w Google Monster High Repaint, czyli Repaint z angielska, to obrazki, które się pojawiają, no niektóre robią fascynujące wrażenie. Mhm. A, czy... a reroute, to drugie trudne słowo, polega na tym, że mhm. Wyciąga się włosy, które są dane przez producenta, które są słabej jakości i tak dalej i potem się je... Znaczy, nowe specjalne kupione oddzielnie włosy się tam właśnie, że tak powiem, mm -hmm. ukorzenia. To Czyli ja rud od tego. Mm -hmm. to, to ja też dodam cię, ciebie też... Ty, ty się żoną, ja się moim kolegom, coś podsyłam link do tej strony, moi drogi Piotrze. TheModelMaker.net albo net. ModelMaker. TheModelMaker.net i na tej stronie e, no, on prezentuje po prostu, on, on ma różne tam w swoim asortymencie rzeczy, którymi się zajmuje, ale on ma takie hobby, w których bierze tak zwane e, laleczki, to się one się nazywają na przykład e, Doni albo Momi, ja już nie powiem dokładnie, w każdym razie on po prostu bierze taką głową laleczkę, przerabia ją, dokleja coś, e, e, dosztukowuje, e, później maluje, tak że efekt jest końcowy taki, że po prostu z takiego zajączka wcześniej robi Ironmana albo Batmana. To I... jest bardzo popularne też z kucykami Pony. No. Bo, hmm. bo i to też też dużo osób to robi, to moja się trochę bawiła właśnie, że bierzesz sobie zwykłego obciechowego kucyka Pony, po czym przerabiasz go, nie wiem, na Gordona hmm. Freemana. Bo... Tak, tak, tak, tak, tak, tak. tak, Najbardziej mi się podoba e, no niestety on chyba sprzedał już tą, tą, tą, tą figurkę e, Helboja fantastycznie mu to wyszło, naprawdę e, rewelacyjnie i to chyba w jakiś tam, e, w, nie wiem, charytatywnie po prostu sprzedał i chyba tak, właśnie widzę, no jest, jest, jest świetne tak, i to wygląda rewelacyjnie po prostu i on ma całą kolekcję tych rzeczy bo, bo większość, większość tych tych, tych, tych, tych figurek, tych, tych małych dzieł sztuki robi dla siebie ale też, no projektuje dla... dla nie wiem, no zaprojektował między innymi, jak, jak sobie tam znajdziesz na tej stronie, tam jest e, taki mały Albert Einstein i, i tak naprawdę to jest e, e, USB Memory Stick pendrive. widzę, widzę a. Mhm. Wracając do tych edycji kolekcjonerskich to właśnie e, przyznam się, że w, niekiedy są rzeczy, które bym mieć, ale ja już wyrosłem z tych, z tych wersji. Ostatni raz, kiedy byłem bliski tego, żeby kupić wersję kolekcjonerską, nie udało mi się i trochę żałowałem, ale w końcu myślę, że to na dobre wyszło, to jest ta wersja Wiedźmina 3, na którą nie udało mi się załapać. Tam za smokiem, czy tam czymś. Tak, tam... tak. Są, są Hydrom, czy, chole... czy nie Hydrom, Chimerom. czy Gryfem. Chimerą. Chimerą, tak. tak. tak. Mantikorom, Cholera, wiecie co to było. <laughs> I, I wiesz, i, i, i trochę żałowałem, bo akademiałem miałem poprzednie wersje kolekcjonerskie i one gdzieś tam no, są są takimi porządnymi wydaniami kolekcjonerskimi, gdzie gdzie wiesz, za co płacisz, co masz. No, tutaj się nie udało. No i w ogóle ostatnio byłem w sklepie, w którym są właśnie takie takie perełki do wyrwania i za 10 euro wyrwałem wersję limitowaną Halo Reach. Nie wiem, czy pamiętasz, która to jest wersja. to masz taką puszkę, w tej puszce masz tajny dziennik, znaczy tajny, no w sensie dziennik jednej z, jednego z naukowców, kobiety, która pracowała nad tym właśnie projektem Spartan i tam są różne takie ciekawe zapiski. Wiesz, to jest takie odręcznie pisane, więc tam też jest dużo szkiców, ołówkiem. Poza tym masz jakieś wycinki gazet jakieś zdjęcia, jakieś, jakieś wykresy, jakieś mapy. No po prostu rewelacyjnie to wygląda. Trochę mi to przypomina edycję kolekcjonerską e, e, Alana Wake'a. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to wyglądało. Nie, bo pamiętasz, że tego mnie w ogóle nie interesowały. Miałeś w ogóle takie więc książki. Automatu... Tak. A. Wiesz, też, też to było takie grube... A że... czekaj, czy to nie było tak, że ta książka, którą zbierałeś w grze była dodana jako do, do edycji kolekcjonerskiej w formie wydanej i przez to mogłeś sobie zaspoilować ją? No? Znaczy, to nie do końca, żebyś sobie zaspoilował, bo wątpię, żeby ktoś, ktoś to, to czytał wcześniej, ale generalnie w ogóle oprawa, w jakiej ta kolekcjonerska edycja była zrobiona, to jest, to jest właśnie coś z, z, z fantastycznego, bo tak, miałeś pudełko, które było zrobione, jakby to była książka w grubie oprawie, i ją otwierałeś bardziej jak skrzynkę, no i tam oczywiście miałeś te płytki takie z, z grom, z muzyką, z jakimiś materiałami dodatkowymi, ale miałeś e, The Alan Wake Files. I to, I to nie jest książka, którą pisał Alan Wake w tym sensie, tylko to jest jakby e, taki dziennik e, e, akta sprawy, które są prowadzone właśnie przez przez tam człowieka i to się jakiś jakoś tam... Nie wiem, czy on się nie, nie, nie jest wspominany, czy on się pojawia, czy jest w ogóle ta postać, która w ogóle nie, nie istnieje w samej grze, no ale generalnie ona się odnosi do tego, co się, co się dzieje i tak dalej. Wiesz, to fajnie jest zrobione, naprawdę to jest bardzo ciekawie wydane. I takie rzeczy bardzo mi się podobają, takie edycje. czy znaczy, bo właśnie widzisz, chodzi o to, że są takie, takie edycje, o których ty mówisz, które fajnie byłoby mieć, bo, mm -hmm. po, bo po prostu tak. faktycznie jest to, jest to coś innego. a z drugiej strony masz, nie wiem... Samochodzik RC, który był dodawany do Call of który dla mnie jest tak, przepraszam, totalnie z dupy. Mm -hmm. Chińska zabawka po prostu. No dokładnie, czy ten noctowizor. Mm -hmm. No nie, no, ja się obawiam, że w tym momencie y, tych kwestii kolekcjonerskich guzik wartych, czyli właśnie z takimi jakimiś plastikowymi zabawkami za 10 euro, y, no, będzie więcej i one będą po prostu w jakimś tam stopniu, y, no. W, popyt na nie będzie właśnie symulowany tym, że będzie niska podaż i, i to hmm. będzie się po prostu kręciło tak, jak tutaj masz w przypadku Ghosta, wersji Ghost, nie? Destiny. No, ludzie są tak w ogóle zajarani Destiny, że ja byłem świadkiem, jak taki pecetowiec, który po prostu nie konsolę, gdzie wróć i tak dalej. Niedawno kupił sobie naprawdę mocny sprzęt i teraz wychodzi Destiny i musi mieć konsolę i kupił konsolę. Hmm, wow. Jeszcze Destiny nie ma, ale, ale już ma konsol jest przygotowany. Więc po prostu to jest gra, że rzeczywiście yy, yy, zaczynam po prostu z, z, z takim zaciekawieniem patrzeć, jaką siłę będzie miało Destiny w momencie, kiedy jednak wyjdzie. Czy to rzeczywiście będzie gra, yy, która zmiecie wszystko z powierzchni ziemi, bo zobacz, że Halo 4 no nie było jakimś tam ogromnym sukcesem, bo nie było robione przez Bungie. Teraz Bungie robi Destiny, Zrobili tą otwartą BT, tam mówili, że, nie wiem, jakieś prawie 5 milionów ludzi miało. Tak, tak, tak, tak. tak. No, okazuje się, że po prostu hype jednak na, na, na Destiny jest ogromny. Ale co więcej, I... teraz to trafia szerokim strumieniem, bo to leci zarówno w, w, w posiadaczy Xboxa, jak i posiadaczy ps Znaczy i stare konsole, i nowe konsole, i to oba obozy konsol. Tak. A przecież wcześniej Halo trafiało tylko do... Czy Halo? Trafiało tylko ja mówię, do... Halo, jesteś w Polsce. Jak ktoś mówi Halo... No Halo. Wiesz, no, no to Halo. Trafiało tylko do, do, do posiadaczy Xboxa. No właśnie. Ale y, ty już wracając, zostawiając te edycji kolekcjonerskie, prawda, że... Ja to jest... fajne edycje Jak ktoś kolekcjonerskie, ma pieniądze, bywają fajne. Tylko szkoda ja po prostu, że za te trzeba dużo płacić. Yy, co prawda to wtedy chyba nie była edycja kolekcjonerska, tylko to po prostu było bogate wydanie. Yy. Z książką, z mapą... Tak. Tam było jakieś tysiąc chyba Soundtrack był też. Ja gra, przepraszam? Baldur's Gate. Baldur's Gate. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ja jedyne, co mi się nie podoba w edycjach kolekcjonerskich to, to, że coraz częściej trzy czwarte dodatków to są po prostu rzeczy cyfrowe tylko. Tak, no i bo to jest najprostsze ich nic nie kosztuje, to jest zero koszt zerowy, a płacić za to jak ze zboże. I w ogóle czasy. Ja na przykład mam wersje zwykłe, pudełkowe ze starych dobrych czasów, takich gier jak na Torment, Arcanum, Interstate 76. Tam były takie małe rzeczy dodawane, które dla mnie to były na miarę edycji kolekcjonerskiej, bo na przykład w Interstate 76 dostawałeś taką fajną pomarańczową koszulkę. Gdzieś do tej pory ją mam. I jeszcze parę lat temu ją to czyli wiesz, nie, 10-15 lat ona mi służyła fenomenalnie. W Arcanum miałeś tam parę takich mniejszych rzeczy, miałeś jakieś opowiadanie dorzucone, tam y, y, y, y, y, pili piłka chyba, y, może nie jakichś tam najwyższych lotów, ale generalnie to było coś, że no, miałeś taką, taką wartość dodaną, że, że y, rzeczywiście chciało się to trzymać w tym pudełku, chciało się czasami do tego zaglądać. A, a teraz tak jak mówisz, DLC, jeszcze, broń Boże, wykorzystaj tę DLC, i ci całkowicie. A już kompletnym czasem świata są artbooki w PDF-ie. No. To, to już jest naprawdę po prostu szczyt. A tak naprawdę z, z edycją kolekcjonerską to ma zero wspólnego, dlatego że wersja kolekcjonerska ma to do siebie, przynajmniej w ogóle słowo kole... coś jest kolekcjonerskie, bo możesz to kolekcjonować. W momencie, jak wykorzystasz tak, takie właśnie wszystkie te DLC i tak dalej, to one już są przypisane do twojego konta i one się rozpraszają, wiesz, one już przestają istnieć, mhm. ale chodzi o to, że to nie ma po prostu wartości kolekcjonerskiej. Jak e, mówiliśmy o tych bardzo wypłacionych edycjach, które były potwornie drogie, to teraz jeszcze mi się przypomniał, nie wiem, czy pamiętasz edycję kolekcjonerską Titanfall, mhm. która miała tego 50-centymetrowego robota, i tam to w ogóle jakieś... nie wiem, co to było. Wielkim, no, no jak to, no był tytan z gry, był tak. w wielkiej figurce. Ale mówisz, że 50 kosztowała... centymetrów, to brzmi kolekcjonersko. No nie, bardzo... no to, bo to była kolekcjonerka. Mm -hmm. Ona kosztowała chyba tysiąc złotych w polskiej, w polskiej dystrybucji. I gdzie stoi u ciebie, w domu nad kominkiem? No nie, nie, nie, nie stoi. Jednak ja, nie stoi. Ja, się. Ja nie skusiłem się. To prawda, gdybym dostał, to bym z chęcią gdzieś postawił, bo, bo Może bardzo Może udać się tanie gdzieś dorwać, jak będziesz onek kupował. Natomiast jako, słuchaj, jak mówiłeś o tej edycji, o, o, o tym u dystrybucji cyfrowej, mm -hmm. to trafiłem dzisiaj na ciekawego newsa. Myślę, że raczej mało osób o tym usłyszało, ale a, a jest to ciekawostka pewna. Po raz pierwszy, no, pierwszy w Eterze sobie... na Fantasma Tak, da... tak. W Eterze na pewno jest to po raz pierwszy. Wyobraź sobie, że w Indiach, w takim kraju, Wyobrażam sobie. Electronic Arts postanowiła... Firma znana nas z zna wielu różnych rzeczy postanowiła mm -hmm. e, zaprzestać dystrybucji pudełkowej gier na pecety. W ogóle. Znaczy, dlatego, czy znaczy ja się nie dziwię, bo po prostu oni od dawna, jeśli chodzi właśnie o te kra kraje azjatyckie, Chiny, yy, Indie, to nie, oni mieli po prostu dystrybutorów już tam na miejscu, którzy... Yy... Ale widzisz, to jest właśnie troszeczkę bardziej skomplikowane. Bo po pierwsze, to jest jednak ogromny, gigantyczny rynek. Bo jeżeli gdzieś mieszka miliard ludzi, to nawet jeżeli procent z tego będzie graczami legalnymi, to i tak to jest ogromny rynek. Mhm. Po drugie, Eee, gry konsolowe są tam sprzedawane absolutnie normalnie w pudełkach. Dalej. Są i będą. Cały, bo, bo, bo ponieważ ten news mnie zaciekawił, to zacząłem grzebać i dłubać. I to było tak. <śmiech> Electronic Arts, nie wiem jak z innymi dystrybutorami, ale na pewno oni, e, postanowili zawalczyć temu klienta PC-owego, sprzedając gry bardzo tanio, Bo sprzedając je zarówno wartość 15 dolarów. To jest bardzo tania? Kiedy ostatnio byłeś na Steamie? Albo kiedy ostatnio raz kupiłeś Humble Bundle? Nie no okej, okay, ale ale origin, oficjalną cenę takiego Aha. nie wiem Battlefielda ma na ile? Na 60 dolców. Aha, w tym sensie że nówka taka tak, prosta. nówka, z, nówka z fabryki. sztuka prosto z fabryki w dniu premiery kupowałaś za pudełko tak. z grą za 16 dolców. Ale wiesz co się no gdzie te te później te gry lądowały? A no właśnie, bo w Indiach wszystkie wersje były normalnie językowo po angielsku. No więc były wyprzedawane na potęgę i trafiały na zachód do innych rynków. Tak, w tak w no, tylko kluczyki. Stąd te wszystkie skamy się. Oczywiście, więc niestety, ale Electronic Arts stwierdziło, że pieprzy to i podnoszą cenę do normalnej ceny, która jest w tym świecie, czyli chyba zrównali to. I jak to, zwykle my będziemy co? A... Odpowiednika 60 dolarów. Tak, my będziemy więc na tym tracić. w momencie, w którym tak się stało, to sprzedaż gier procentowych prawie, że znikła. No bo jeżeli byłeś przyzwycz... jeżeli ludzie byli przyzwyczajeni do płacenia 16 dolarów za grę, a nagle prawie, że z dnia na dzień mieli zacząć płacić 60, to wszyscy stwierdzili, że nie chce, Electronic Arts idzie w no tak, tylko, że to nie Hindusi kupowali te gry, tylko właśnie, tak jak mówisz. No tak, no ci, którzy kupowali. Ja sobie wyobrażam to, tak, chociaż oczywiście nie mam zielonego pojęcia, więc się wypowiem, ale gdybym miał kontakt z tymi ludźmi, którzy stoją za tymi wszystkimi stronami, które sprzedają same kody, czy na tam panowie z Allegro, to ja sobie wyobrażam tak, że masz firmę A w Polsce i firmę B w Indiach. Oczywiście, czy te firmy są gdzieś rejestrowane, to nie ma znaczenia. W każdym razie firma B w Indiach zajmuje się tym, że skupuje po prostu na potęgę ile się da wszystkich gier z jedynie co robi, to skanuje, tam jest jakiś człowiek, który skanuje po prostu te kody i wysyła. A firma A w Polsce po prostu sprzedaje już te kody. Więc no, ja sobie tak to po prostu wyobrażam. Bo wiadomo, że dużo tych kodów, które trafiają na te wszystkie strony, gdzie to tak jest dużo taniej, też pochodzą na przykład z Rosji. nie? Że tam czasami jak masz Unikam tych takich uh, kupowania kodów, w których musisz na przykład korzystać z VPN-u, żeby się uh, gdzieś tam no, zalogować. Tak, tak, tak, tak, tak. I, i, i, I kupić za wtedy... 4 te ruble. Tak, więc uh, tak naprawdę to już w dzisiejszych czasach, kiedy mamy te 80% obniżki, to to nie ma sensu. Szczególnie, że uh, na Steamie wszystkie te ceny, które są, one są tylko po to, żeby później, one są takie powiedzmy one są promocji, robione pod sale. Są... tak, żeby później powiedzmy, jak gra kosztuje 60 euro, to jak będzie 50% zniżki, będzie 30, to to będzie ładnie wyglądało, nie? Czyli mnie jest zadziwia, ładna... absolutnie mnie zadziwia Humble Bundle, który nawet potem ostatnio miałem okazję się przypadkiem dowiedzieć. Um, pewna gra trafiła do Humble Bundle, gra, która miała dwa lata, już w sumie, co więcej tak. była jakimś super tytułem, bo to był, nie pamiętam, czy to był Hidden Object, czy to był jakiś tam visual novel? Generalnie hmm. wiesz, no taka gra, w którym, którą tak. ma bardzo specyficzny... Polska gra? Polska gra, tak. Mm -hmm. Czyli masz inside? Tak, inside, inside, i oni zarobili na tym yy, jakieś... 100 tysięcy no, dolarów. No nie, nie dolarów, ale tak generalnie coś w tym stylu. Mm -hmm. Złotych w takim razie. Tak, tak, tak. Jakiś Am tak amberów. Tak Amber. <laughs> ale jeszcze wracając do tego elektronicard? Tak i cen. Tak. Już zostawmy tę Indie w spokoju. Gry Indii też zostawmy w spokoju. Natomiast chodzą słuchy, że podobno, i to ma dotyczyć całego świata. Światu świata. Nie wiem, jak to się odmienia niestety. Całego świata czy światu? Świata. Świata. Całego świata. Na całym świecie to się ma odbywać. Wydawcy gier PC-towych zaczynają się zastanawiać nad tym, czy aby przypadkiem gry PC-towe nie powinny kosztować tyle samo, co gry konsolowe. Bowiem doszły mnie takie słuchy, że podobno Ubisoft zamierza wyceniać nowego Asasyna na kwotę i to w wersji cyfrowej, co jest jeszcze ciekawsze, na kwotę chyba 240 zł na PC. -cie. Ale to jest cena na Steamie czy na Uplayu? To jest cena czy... na Uplayu, ale oprócz tego edycje pudełkowe dla dystrybutorów mają być sprzedawane za chyba 219 zł ta tak zwana tam sugerowana cena detaliczna. No i myk polega na tym... No to taki Blizzard się robi z tego, bo on mówi... No właśnie. Zawsze... I myk polega na tym, że dystrybutorzy do tej pory yy, ta gra jest do znalezienia na, na dzień dzisiejszy w wielu sklepach preorder za tam 100, 150 zł, mniej więcej. Możesz bo myśli, podobno że to może było tak, i że model? Ubisoft jeszcze... Znaczy, że to po prostu sklepy o tym nie wiedziały. Mhm. I albo żeby utrzymać cenę, po prostu zajdą do zerowej marży, czy też, żeby nie powiedzieć, że wręcz dołożą do biznesu. Mhm. Ale przed zamówienie. premierą zostaną anulowane te zamówienia tak. i pojawi się to w cenach wyższych. Zobaczymy, co się stanie. na znaczy, Znamy premiera, takie scenach... przypadki, takie były. No. Oczywiście, że tak, tak było. Natomiast jeżeli Ubisoft tak zrobi, to na pewno nie tylko Ubisoft tak zrobi, bo Electronic Arts na originie tego, Battlefielda Hardline proorderuje za chyba 249 zł. I to nie jest tak, że to jest tylko kwestia tego, że on jest na originie za tyle, bo wcześniej Titanfall na originie był w preorderze za 150 zł. Znaczy ja tak powiem że dla mnie te ceny, one rzeczywiście zaczynają tak wyglądać, ale w Polsce, bo one na zachodzie już dawno są w, w, w, w, w tych... Jeżeli ty. patrzymy po cenach Steamowych, to absolutnie. Ja już nie mówię na Steam. Tak, Steam to jest jedno, ale ja na przykład za każdym razem, jak gdzieś tam ktoś mówi, czy na jakiejś tam stronie polskiej z wiadomościami jest informacja, że gdzieś tam jest super promocja na Originie, na coś, ja już tam wchodzę i tak dalej, ale oczywiście włącza się moja lokacja, moje ceny i tej promocji nie ma. Więc po prostu to, co następuje, to następuje po prostu wyrównanie znowu cen do poziomu tego, co jest, co już jest, już jest na zachodzie. I tam gry nowe kosztują Marbo 49 euro, i to jest ten standard. Czy jak sobie przeliczysz to razy tam 4,15, yy, no to ci wychodzi ponad 200 zł, nie? I to samo masz, a jak masz grę na pc -ta już taką jak właśnie Assassin's Creed, yy, kiedy, czy, czy, czy nowa część Call of Duty, kiedy ona kosztuje 59 zł, no to to nie sobie... Ja, no, już te... trochę 59 zł. E, przepraszam, euro. Euro. No, ja euro. euro. Ja mówię no, euro. Ja tak, mówię, myślę, myślę po polsku, bo jestem ilanczykiem. <laughs> e, I tak, ale gen tak, ale generalnie właśnie chodzi o to, że y, to już na zachodzie jest. Oni po prostu wyrównują to. I to się stało, obserwowaliśmy to y, na PSN-ie jakiś czas temu, kiedy te ceny po prostu zaczęły wyglądać y, absurdalnie, ale one po prostu odpowiadają przylicznikowi. Y, cen z zachodu. I też trzeba Natomiast, uważać, że... Aż... Scuj, masz, masz pełną rację, ale z, z, z punktu widzenia gracza w Polsce... No nie, no to jest to, kompletna katastrofa. To jeżeli ceny... No bo dla mnie, mimo że jednak częściej gram na konsoli i, i więcej pieniędzy wydaję na konsolach, to jednym z argumentów, który dla mnie świadczy o graniu na PC, to było również to, że gry są dużo tańsze. No tak. Bo Ale wiesz, jednak to... na konsolach wiesz, pójdziesz potem do, do, do kolegi i móc sprzedać, czy coś tam gdzieś na forum, czy coś tam. No a w przypadku potatowych gier tego nie zrobisz. Oczywiście, znaczy, co, ja, ja, ja myślę, że po prostu będziemy mieć więcej książek z grami dodawanymi za darmo, więc na wacie przynajmniej zaszczędzisz. <laughs> Ale to ja ci tylko zadam takie krótkie pytanie, bo e, przechodząc jeszcze do, do tematu e, odcinania kuponów, jak ci podobają te wszystkie Remastered Edition? Jak zobaczyłem, że Sleeping Dogs będzie w wersji remasterowanej, to po prostu padłem. Ze szczęścia. Bo Nie, nie ze szczęścia. Bo, OK, jestem w stanie zrozumieć Was. Dlaczego? Które jest Grom, która wyszła pod koniec generacji, po pierwsze. Tak? Po drugie, z tego co. Ale nie wyszła na PC. Tam, tak, nie wyszła na PC. I z tego co mówił o Sony, to bardzo duża ilość osób, które kupiło PS4, nie miało wcześniej żadnej konsoli Sony. Więc te trzy argumenty zestawione do, do, do jednego punktu, moim zdaniem, mają pewne uzasadnienie, że mm, było, był sens robić Remastered Edition The Last of Us, bo jakaś ilość graczy, która nie miała szans mieć kontaktu z tym produktem, z przyjemnością ogry na PS4. Szczerze mówiąc, to mi, to, mi do końca tak nie, nie przeszkadza to obcinanie kuponów, jeśli oni sobie to traktują jako dodatkowy przychód, ale jak oni się całą swoją parę w ten wizdek koncentrują, tak? i co para idzie tylko w ten gwizdek, tak? no to jest coś nie Zresztą tak. No. Oczywiście ja chciał, żeby oni mówili, że Anna rzecz biorąc, Bogu... Tak, nie jest, bo najprawdopodobniej e, robią... E, to robi inny zespół, nie robi to zespół, który tworzył Sleeping Dogs, tylko robi to na przykład, wiesz, jakichś czterech Koreańczyków czy tam Chińczyków, mhm. którzy wieczorami robią tak. konwersję. No, ale... Znaczy ja bym chciał, żeby było tak znowu, Square Enix stawia takie ultimatum, że jeśli Sleeping Dogs Remastered Edition sprzeda się fenomenalnie, będzie na pewno druga część. I wtedy, okej, okay, rozumiem, postawiony taki ten. Tak. Piotrze, no i już tak ostatni news yy, w, tym, w tym tygodniu, który, moim zdaniem, zelektryzował wszystkich, to jest nic tego, nicowego. I, I to, moim zdaniem, to jest jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic w ogóle, jeśli chodzi o gry. Tak naprawdę. Nowa część Assassin's Creed, Rogue. I to jest część, która wyjdzie tylko na konsolę już teraz starej generacji, czyli PlayStation 3 i 360. Nie ma słowa o wersji pecetowej I, i przynajmniej rok będziemy czekać na wersję remastered. Nie będziemy czekać roku. Ja idę o zakład, że wersja remastered, czy też mhm. jakkolwiek inaczej się nazwie, wyjdzie w luty-marzec. Bo Ubisoft zazwyczaj wydaje wtedy tak. jakieś swoje małe gry z cyfrowej dystrybucji. Na razie nic takiego nie zostało zapowiedziane na tamten okres, z tego co kojarzy, nic Tam tam jest taka trochę luka wydawnicza w, Yubi, w kalendarzu Ubi. Za rok będziemy mieli asasynę kolejnego, szóstego, czy tam siódmego, czy będzie się nazywał jakkolwiek inaczej. Mhm. Więc na pewno to nie będzie w tej w tym okienku listopadowo yy, mhm. październikowym. Więc ja strzelam, że Rogue wyjdzie w marcu na Next Geny i może PCD. Czyli znaczy, ja w ogóle jestem tak sobie, czytam informacje na temat tej części. W ogóle to jest ciekawe, to już tak pomiędzy wrócę do tego, że w ogóle dwie części Assassin's na wychodzą. Assassin's Creed Rogue i Assassin's Unity. I ja się obawiam, że może się okazać, że oni dojdą do wniosku, że w takim razie przesuwamy premierę Unity. Tylko jeszcze o tym nie mówimy. Nie no, nie mogliby tego zrobić, bo nie mieliby na anegzuzjana na... żadnego... No, no z jednej strony tak, ale to jest tak, że y, przeważnie, przeważnie fani Assassin's Creed mają jedną i drugą konsolę. I tu już, już jest walka o czas. O czas gracza, ale to już wracając do tego. Więc ja sobie tak otworzyłem stronę taką popularną e, gry online e, i stąd będę brał informacje na temat e, tej gry. I tak sobie czytam, że producentem będzie Ubisoft Sofia, czyli ci sami ludzie, którzy zrobili Assassin's Creed Liberation, więc e, na witę. Czyli to by się zgadzało nawet z moją teorią. Tak, że to jakieś studio e, e, dwa. E, akcja będzie się toczyć w, w połowie XVIII wieku w Ameryce Północnej i e, podczas wojny siedmioletniej. I to podobno ma zamykać wątki, czy w ogóle kontynuować no, wątki. No z, z... Asas... z piątką, tak? Nie, trójkę z czwórką. A, trójka że będzie z, z zakończeniem historii zapoczątkowanej przez Assassin's Creed 3 i Assassin's Creed 4 Black Flag. E, I ma być najmroczniejszą odsłoną serii. E, pod... A Generalnie chodzi o to, że gracze zwiedzi świat złożony z trzech dużych obszarów. Nowego Jorku częściowo zamarzniętych wód Północnego Atlantyku oraz zamieszkanej przez Indian Doliny Rzecznej w Apalachach. Zgodnie z przypuszczeniami, to cały czas czytamy informacje z G-Online, w roli głównej wystąpi Templariusz, choć bohater, młody Shea, Paty Kormak, taki irlandzki nazwisko trochę, nie będzie do zakonu od samego początku. No, czyli tam podobno jest tak, że to będzie... Znaczy, ja nie wiem, czy oni trochę nie, nie, nie, nie, nie poplątali, że to ma być ktoś, kto był asasinem, ale, ale przestał być asasynem, żeby właśnie mścić się na znaczy swoich ja, tak, ja tak gdzieś wyczytałem, że ktoś, że to jest y, asasen, który odszedł z zakonu po to, żeby stać się tym temporęższym i zabijać asasynów. Wstępnie poznamy go jako asasyna, który na skutek zdrady ze strony współbraci i po nieudanej misji zaczyna przechodzić mroczną przemianę i staje się łowcą polującym na dawnych druchów. Tym samym mimo wszystko potwierdziły się plotki z marca, że Assassin's Rogue faktycznie będzie zwiększenie historii, A to już tak dalej. Ja, ja nie słyszałem tych plotek, ale to jest... Y, no i e, jeśli chodzi o mechanizmy rozrywki, kontynuuje autor newsa z gry online, to Shay powinien stać się o tyle ciekawym bohaterem, że jego asasyńskie zdolności zostaną wzbogacone o dodatkowe możliwości, a wszystkie te talenty wykorzystamy, by tropić i zabijać bohaterów, takich jak ci, w których chcieliśmy się dotychczas. A powiedz mi, skąd twa ekscytacja y, tym, że właśnie nowym asasynem, bo jakoś tak nie kojarzę, bo którykolwiek wcześniejsze wybudował w tobie mm. oj... Takie naprawdę. Naprawdę. Znaczy, no, Ja wiem, że grałeś... Nie, Piotrze, bo ja jestem ja jestem tym Assassin's Creedem, wiesz, starej daty, Assassin's Creedem. Co ja no w ogóle? As no. Ja jestem fanem Assassin's Creed'a y, y, y, 2 i Brotherhood. Y, I widzisz, mam jeszcze przed sobą trzecią część i Black Flag. To nie oznacza, że ja po prostu nie, nie jestem podekscytowany tymi kolejnymi częściami. Ja, ja dużo pograłem w Liberation, ale... Jakoś nie przypadła mi ta część do GUS. Ona, ona była całkiem ciekawa, bo tam była bardzo dużo nowej mechaniki zostało wprowadzonej. To mi się podobało, no, że tam... No, tak ten moment, moment... dużo to jest lekka przesada. No nie, no przepraszam, się, życie była, kobieta głównym bohaterem, kobieta, która się przebiera. Się. Ale to miało duże znaczenie, bo tam miałaś to uwodzenie, to, to, to, to, że wiesz, zupełnie inno, inna... Inny sposób rozgrywki był, kiedy grałeś damą, inny razem kiedy grałeś wojnicą, inny. a inny razem, kiedy grałeś tym masasynką, więc po prostu e, nie mogłeś pewnych rzeczy nawet robić. Ale... Tam, tam wprowadzili jeden mantek, którego potem nie spotkałem w innych częściach, to znaczy odkrywanie prawdziwej wersji historii. Nie wiem, czy pamiętasz. Uh -huh, uh -huh. Tam było tak, że widzieliśmy jakąś kadr scenę, która przedstawiała się, dajmy na to, nie wiem, pan A rozmawiał z panem B, po czym pan B wbijał mu nóż pod gardło. Tak. Po czym jeżeli odkryliśmy jakąś znaczkę, przestraszyliśmy jakiegoś NPC i zrobiliśmy coś tam jeszcze, co wcale nie było wymuszane fabularnie, to widzieliśmy tam samą scenę i okazywało się, że tak naprawdę to pan A uderzył pana B w brzuch, próbował go kopnąć, po czym próbował go zastrzelić, ale ponieważ mu się nie to udało, to pan B gnął go w brzuch, czy tam w gardło. Mhm, mhm, mhm. I nagle okazało się, że ta scena wygląda zupełnie inaczej tak naprawdę. No, widzisz, no, ale generalnie... Yy, yy, no, nawet jakieś są drobne różnice, to zawsze jest coś, coś nowego, tak? Oczywiście dla mnie i tak największe te, te, te rewolucje to były mimo wszystko w drugiej i, i części, gdzie, gdzie naprawdę no, z gry, która no, zawiodła na wielu, wielu o, płaszczyznach, w wielu elementach, no, zrobiono grę, która moim zdaniem jest jedną z najwybitniejszych gier, wszechczasów. Ja się nie, znaczy, nie no Oczywiście, użyć. pomiędzy jedynką a dwójką była różnica ogromna, ale każdy asasyn, który wychodził, próbował. nie, znaczy, nie to, czy no, W Brotherhood miałeś jakieś te jazdy z swoimi innymi asasynami, których wysyłałeś na misje, nie? Ale to, było, to był już tylko dodatek do tego, co już było ustalone w, w drugiej części. jakby Skok między jedynką a dwójką był tak potężny, że później te dodatki w stylu właśnie tutaj tego bractwa, później tego tower defense, później... No, Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że największym dodatkiem tego wszystkiego w, w, w kolejnych częściach, no to nie w sprawdzenie tych statków, tak? Że to jest jakby taki duży element, który wiele zmienia, ale tak naprawdę, jakbyś nie chciał oceniać tych, tych kroków, to jednak naj, najwięcej wprowadzono i, naj, i najlepiej im się to udało w drugiej części. Ja się zawsze, zawsze jak myślę o tych nowych asasynach, w tym czwartym włącznie, to zastanawiam się, co oni tam wymyślą z tym, że tak powiem, czasem rzeczywistym. No właśnie, to przyszłością. też. To jest dla mnie zawsze interesujący mm. wątek. No nic. Ale ty mówisz, że, że nie czekasz na rok? No, to ja czekam na rok wiecznie? na po Aha, w ten sposób. No dobrze. Dobrze, dobrze to w, w takim razie, Piotrze, przechodzimy do w co ostatnio grałeś? Dum, dum, dum. Panie ambasadorze. Tak, I, właśnie. Do m, ponieważ, że tak powiem, Wii U zostało w rodzinie to, żeby podtrzymać y, tą szlachetną tradycję mówienia o grach z tej cudownej konsoli, to właśnie ja grałem ostatnio trochę w Mario Kart. Czy też Mario Kart. Ka Kart Piotrze, coś pod... się z tobą dzieje. Nie wiem, co, coś, coś po prostu e, dziczejesz na starość. Właśnie mam, mam kilka obserwacji. Po pierwsze, ja nigdy wcześniej nie grałem w, żadne, w żadną grę z tej serii, więc było to dla mnie całkowicie, kompletnie nowe przeżycie. Świeżynka dla ciebie. Tak, Tak, ja grałem tylko w, w Crash Team Racing na, na, na PSX-ie. gdzieś na, jedno... na Transformersy 4 i powiedziałeś, że się nie widział żadnej poprzedniej części. <głos> no coś w tym stylu. No i dla mnie było kilka zaskoczeń. Po pierwsze zaskoczenie takie, że ta gra jest cholernie trudna, wbrew pozorom. To znaczy, to nie jest tak, że... Yy... Inaczej, nie spodziewałem się, po niej takiego poziomu trudności. Bo na początku mhm. to tam się jeździ spokojnie, ale w momencie, w którym są te trudniejsze wyścigi z bardziej trudnymi przeciwnikami, to jest hardcore i tak. trzeba poznać skróty, trzeba po prostu jakoś tam sobie radzić. Co więcej, jeszcze gra jest bardzo losowa ze względu na znaćki, które się znajduje i to, że jesteś pierwszy, potem nagle dostajesz tuż przed metą z jakiejś tam power-upu, który absolutnie zrzuca cię na szóste miejsce na przykład, mhm. No, dzieje się. Znaczy, ja myślę, że jako, że tutaj masz do czynienia z graczami hardkorowymi, powinieneś wyjaśnić, że tak naprawdę Mario Kart, to to jest y, klon, taka podróbka wipeouta. Tak, w pewnym sensie tak. Tylko Ścigasz ja wiem, się, zbierasz po rapy, różne rzeczy, atakujesz innych przeciwników właśnie. No, no, pewnie pewnie Mario Kart było wcześniej, ale <laughs> nie, nie, tutaj nie, nie będziemy tutaj za... Y, y, y, niszczyć tej, tej, tej naszej... Twojej teorii. Tak, teorii. Bo y, generalnie ta gra jest... Ona jest... Pomysł jest dosyć prosty, tak? Ale czy sposób, w jaki, jaki grasz na pewno jest, jest, jest, jest ważny. Że, że, że nie masz problemu ze sterowaniem, że, że, że gra reaguje tak, powinna reagować, że tam nie ma jakichś takich tak, dodatkowych elementów, wiesz, jakiejś fizyki z kosmosu i tak dalej. Wszystko jest takie bardzo arkadowe, przyznasz, znaczy, prawda? Właśnie sztuczka polega na tym, że tam się wszystko opiera o mechanikę driftu. To mhm. znaczy, wchodząc w drift i ciągnąc go przez chwilę, możemy uzyskać przyspieszenie. Mhm, Sztuczka polega na tym, kolejna, że no jednak e, wspaniałe wielkie N e, idzie swoją drogą mhm. i w żaden sposób tobie tej gry nie tłumaczy. Nie istnieje coś takiego jak tutorial. Wiesz co, bo, bo y, może ty jesteś akurat nowy, jeśli chodzi o ja, ale gracze mieli ale przynajmniej nie, 7 części wcześniej. Właśnie nie, tutaj słuchaj, podepra się opinią osoby bardziej doświadczonej, że mechanika driftów w części ósmej w porównaniu z mechaniką driftów nowość. wcześniej jest zupełnie inna. A masz klakson? W tym? Jest klakson, jest. Tak. Na ekranie, tak? Że cały ekran walisz. Znaczy możesz, tak też, tak też jest. Mhm. Jest taka możliwość. Nie myślę, że to jest jakaś nowość. Mechanika driftu jest inna, bo podobno wcześniej było trzeba nawalać guzikami lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. A teraz po prostu musisz podskoczyć i się przekręcić i go tam jakoś kontrolować. Natomiast yy, nie ma tutoriala, i oprócz Biedaku, tego... jak co to musiałeś przeżyć. Śmiej się, ale ta gra ma bardzo dużo różnych skomplikowanych technik gry, z której jeżeli nie sprawdzisz tego w internecie, albo nie zaczniesz czytać, albo oglądać poradników nie wiadomo czego, to mm -hmm. nie masz najmniejszych szans się dowiedzieć. No tak. Na przykład... Normalnie Dark Souls, tylko w wersji samochodowej. <suszy> tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. Na przykład można przejmować yy, te, te, te pociski, które leczą, lecą w twoją stronę. Mm -hmm. Jak to można zrobić? Można to zrobić w ten sposób, że w momencie, w którym ten pocisk już, już prawie, że ma do ciebie, uda, w ciebie uderzyć, wtedy trzeba się odwrócić całą postacią. I ona to pracę przyjmuje: Nigdzie w grze to nie jest absolutnie wytłumaczone. Co więcej, nawet w instrukcji to nie jest wytłumaczone. A grałeś po sieci? Grałem po sieci. I pewnie byłeś pod wrażeniem, jak ci hardkorowcy po prostu szaleją na tej Znaczy, klarach. graliśmy, graliśmy w, gronie, w gronie znajomych, więc Aha. nie poznałem tych ludzi, którzy by mnie zmierzyli, ale tak Friendzą. w gronie znajomych byłem byłem tam pod koniec. Aha, więc, wiesz. czyli wykorzystywali. Ale ja ci znam takie bardzo ważne pytanie, Piotrze, bo wiesz, że ta gra wywindowała sprzedaż Wii U i teraz znowu ta konsola jest gdzieś tam na... na nie wiem, no w pierwszej trójce najlepiej sprzedających się konsol. Więc pytam się... No, tak? no tak, w Wielkiej Brytanii to po prostu jest szał um, na no Wii U, właśnie dzięki Mario Kart 8. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście jest konsol serial? czy to jest taki killer app według ciebie, bo według tych statystyk ok, on jest, ale czy na przykład, to, jeżeli... czy rzeczywiście jesteś jakby podwójnie zadowolony z tego, że kupiłeś Wii U i czy gdybyś na przykład wiedział, że wychodzi Mario Kart i trochę gdzieś pograł, czy kupiłbyś dla tej, kons tej gry konsolę? Ja osobiście nie, ale... Znaczy, nie, nie kupiłbym tylko dla niej. Mhm. Natomiast na pewno, jeżeli ktoś znał wcześniej tę serię i wiedział, czego się spodziewać, to mógłby to być bez problemu ten argument, który prze, przeważyłby szale. Mhm. Bo to, tej grze naprawdę mało można zarzucić. Oczywiście w swojej kategorii, tak to nie jest, wiesz, nie masz tutaj epickiej przygody, która w twoje życie. Czteroosobowy. Wow. No Znaczy, rzeczywiście jest bardzo towarzyska. Znaczy, tam no jest to wszystko, tak. wiesz, masz multiplayer na 12 osób, co już samo w sobie jest, jest, jest fajne. No nie, kiedy w Destiny masz 3 vs 3, 3 <grym> albo 6 tak. versus 6. Masz oczywiście jakieś tam turnieje kanapowe, masz e, e, ten hot seat, że się tak wyrażę, mhm. gorące krzesła, jak to było w, tak. w Heroesach trzecich. Czyli nawet z wiele osób na jednym padzie można grać. Pięknie. Znaczy, możesz jedno osoba może sterować, druga osoba może na przykład... Obsuruj klatwom. Tak, tak, dokładnie no. tak. Na <grym> przykład... <grym> <grym> Gra jest płynna, chodzi bardzo ładnie, chyba na w 60 klatkach. Jest kolorowa, jest ładna, switaśna, jest dużo torów. No, sama radość. Czyli pozytywne wrażenia. Tak, jeżeli Żebyśmy ktoś tutaj... ma... Czyż, mm -hmm. Generalnie w przypadku gier jest ciężko pracować, bo jeżeli ktoś ma tą konsolę, to już tak na 100% kupił. Ale rozumiem, ale ty też powiedziałeś, że dla samej tej gry, jest się nie zna, to jeszcze nie warto. Nie, Czyli czekamy nie. na killer appa w stylu... Znaczy, hmm. metroida do zeldy że... nie ma w mojej opinii jednego killer apa system Cellera, ale jeżeli zbierzesz do kupy wszystkie te gry które są takimi mm -hmm. mniejszymi kamykami to, to już to razem daje taki zestaw, dla którego warto kupić Rozumiem. coś jeszcze grałeś? Tak, grałem w grę, której poświęciłem bardzo dużo czasu i wreszcie dalej w nią grałem, bo już tam licznik wskazuje jakieś 40 kilka godzin, ale ponieważ ostatnio, na, na tym, jak, to, jak to ładnie kiedyś opisałeś, królestwie R, mówiłem o niej dość dużo, to chciałbym tutaj, żeby nie zanudzić tych osób, które, ty, które słuchałem i tu, i tu, mhm. e, żebyś zadawał pytania. Co Cię interesuje Przecież jako to, starego, z... kultowego tak, że, że, Domyślam się, że mówisz o grze Divinity, e, Divinity Original Sin. Tak jest czyli takiej old-schoolowej grze na Kingstarterze w stylu Baldur's Gate, ale z nową prawą, fantastyczną. Wiesz co, ja po prostu nie, nie muszę ci zadawać żadnych pytań, bo ja Sam się nie słuchałem różnych wypowiedzi, czytałem recenzje, więc wiem, że to rzeczywiście jest naprawdę bardzo dobra gra dla, dla fanów starego, dobrego e, komputerowego RPG, którzy, którzy no, chcą przeżyć przygodę, chcą mieć jakieś interesujące postacie, które mają... Coś ciekawego do powiedzenia. No tutaj, tutaj, tutaj, tutaj Rżeli. się troszeczkę zagalopowujesz, bo. Tak. Ożytkowali mnie. E, wtedy byłem po 30 godzinach, teraz jestem, mówię, po 50 i. I skończyły się dialogi. E, e, nie to, zacząłem bardzo mocno przeklikiwać się przez dialogi, właściwie tylko tak omietać wzrokiem, bo dialogi nie są jakoś wspanial napisane. i, i Znaczy z dialogami pomiędzy moimi bohaterami jak najbardziej czytam je z uwagą. Ale dialogom z NPC. To już tak zrobiłeś się w stylu. No to tak trochę, znaczy wiesz, no, czytam NMO. na tyle, żeby wiedzieć o co tam chodzi i jak tam fabuła się rozwija, jeżeli coś dotyczy głównego wątku fabularnego, to czytam z uwagą. No tak. No ale ani to nie jest jakoś wspanial napisane, ani ta historia nie jest jakaś. Ale jeżeli ktoś lubi te gry, to dla systemu walki to to, co mówię, no że ten naprawdę warto, bo jest rewelacyjny. Znaczy, wiesz co, bo ja, ja pamiętam, że zawsze w tamtych czasach no nie, były te dwie gry, Baldur's Gate i Icewind Dale. Tak, i Baldur's Gate. Tak, stał, a Icewind Dale stał. Tak, by. jak lubiłeś po prostu walkę, to sięgajesz po Icewind Dale i to miałeś wszystko, co to, to, tobie jest potrzebne, czyli po prostu mniej jak właśnie tych tekstów, bzdur i tak dalej, tak bzdur w cudzysłowie oczywiście, a więcej po prostu akcji, a w Broly's odwrotnie. Ale taką grą, gdzie rzeczywiście ta fabuła miała znaczenie, to, to był Tormen nie wiem, Plainscape. Tak, tam I tam rzeczywiście... Bardzo, tak, ale, ale tam pamiętam, że po prostu ja czytałem wszystkie dialogi, dlatego że w takich grach, gdzie tak naprawdę nie ma tak, du tak dużo questów pobocznych, bo nie musi, jakby masz tyle do roboty, jeśli chodzi o tą, o tą główną oś, tyle jest albo, albo tak ona się prowadzi, że robię, nie ma tak wiele rzeczy dodatkowych do robienia. Wiesz, że nie ma czegoś takiego, że masz jakieś tam questy typu właśnie typ MMO, że pomóż mi tutaj pozbyć się tych szczurów z tej jaskini, bo mi tutaj yy, wyjadają coś tam i tak dalej, i tak dalej, że, że wiesz, rzeczywiście, no to, to nic nie wnosi. A na przykład w Tormentzie to, czytałeś wszystko, bo tam też w tych rozmowach były pewne wskazówki, jeśli gdzieś coś ci umknęło, to mogłeś utknąć i, i, i błądzić i nie wiedzieć, co dalej e, masz robić. Dlatego na przykład e, rozumiem, że po prostu w, w Divinity e, jest tak dużą grą, że masz i tą e, główną fabułę, czy ona się w ogóle jakoś rozrasta, bo ja tam rozumiem, że pierwsza rzecz, którą robisz, to musisz jakąś zagadkę morderstwa rozwiązać. Tak, no potem potem ona się rozwija oczywiście na no, zagrożenie świata i w ogóle musimy ją go, go uratować i jest prawda. A jak duży jest ten i... świat? Jak, jak duży jest ta kraina? Trzy obszary. Ale to są takie obszary stylu, wiesz... Trzy duże działka. mapy. Aha. To są trzy duże mapy, na, na której, na przykład na jednej z tych map są trzy miasta. Mhm. To, no, nie, przepraszam, trzy miasteczka. Więc y, ułożenie tam jest dużo i to się nie nudzi nie powtarza, Natomiast nie jest to też jakiś taki totalny kosmos, jeśli chodzi o. Ilość tych A nie kosarii, jest jakiś międzymieście? Jest... W... Między tak, Właśnie? jest. jest. Znaczy, jest tak, że, że te, te mapy składają się zazwyczaj z miasta i okolic tego miasta. Czyli tam mamy i pustynie, i jakieś góry, i lasy, i dżungle. Mhm. I mamy mniejsze miasto, mamy większe miasto, mamy plaże, mamy oczywiście jakieś takie lokacje, które są poboczne, czyli tam jaskinie, to na zasadzie tak. do jaskinie, jakieś tam kościoły, coś tam, coś tam. Generalnie nie nudzi się to, jest tego całkiem sporo. Czyli rozumiem, że wszystko, co jest potrzebne, jeśli chodzi o takie oldschoolowe RPG, używam tego oldschoolowe, dlatego że to jest bardzo dobrze, bo określa, prawda? Tą, tak, tą grę, tak, to idealnie określa. To my wszystko my. tam jest, tak? Że, I po tych 40 godzinach, nie wiem, mówisz, że przeklikujesz ten tekst, ale czy grać się jakoś gorzej, słabiej, czy, no, czy w tym czy... momencie, kiedy już masz tak rozbudowaną postać... Mam już to, bardzo to rozbudowaną zyskujesz... postać, mam szeroki wachlarz tego, co mogę robić, ale zarazem... Yy w którymś momencie, bo w tej grze w ogóle nie, ma, nie nie możesz w żaden sposób grindować, bo ilość przeciwników jest ograniczona. Jak wyciszczyć tę mapę, to potem ich nie ma. A nie wiem, czy ja... Z... Grałem tak, że pokonywałem wszystkich przeciwników, co więcej, rozwiązywałem wszystkie questy. I w którymś momencie dotarłem do sytuacji, gdzie przeciwnicy są ode mnie dwa poziomie lepsi. A, i, to I wtedy jest... każda walka to zaczyna być lekka mordęga, mhm. bo... A jak potem trafisz na bossa, który jest dwa poziomy wyższy... I potrafi wiesz, w czterech turach tobie rozwalić trzy postacie. I naprawdę trzeba mocno się zastanawiać i kombinować, jak tu go rozwalić, bo nie masz wyboru, bo nie możesz nigdzie podlewelować. To to troszkę potrafi być takie bardzo duży wysiłek dla, dla komórek szarych. Natomiast pomijając to, no, no mając szeroki wachlarz tych, tego, co możesz robić, mając coraz lepsze czary i coraz lepsze bronie i tam i tak dalej, i tak dalej, jak to w staro szkolnych no, gramy się dalej bardzo dobrze i myślę, że nawet przejdę tą grę. Mimo, mimo tych tam prawie 50 godzin jeszcze nie poczułem znudzenia systemem walki. Na razie powoli nudzi mnie historia, która tam jest, bo... A, widzisz, to trochę ubolewam na tym, ale zastanawiam się, y, kiedy, kiedy wychodzi ta polska wersja? Jakoś Czy wrześniu, ona w Polsce. Prostu... Tak, no to ja poczekam w ogóle na, na polską wersję, bo y, mi się na przykład w takie gry mimo wszystko dużo przyjemniej gra, kiedy, kiedy jednak y, ja nie wiem, jeśli chodzi o język angielski, prawda, no to ja nie mam problemu z językiem angielskim, tylko chodzi o to, że jakoś... No to było zabawne, gdybyś ty miał problem z językiem angielskim. Ale nie, chodzi o to, że po prostu mi się lepiej y, y, po polsku gra w takie grę. Że po prostu lepiej mi się czyta. Czy na przykład y, y, Torment y, w, Preferowałem w wersji polskiej niż w angielską, angielskim, nawet jeśli miałem do wyboru. Bard's Tale w wersji polskiej bardzo fajnie się przyjmie. No więc, jeśli tu będziemy mieć porządną robotę, jeśli chodzi o tłumaczenie wykonaną, to to ja zdecydowanie się na po tą grę tej wersji. Czyli co, na, na razie jeszcze z ostateczną oceną i, i rekomendacją tak, facetów, tak, się. Tak, jeżeli uda mi się skończyć i, i nie gra mnie, nie, walka mnie nie odrzuci do, do tych kolejnych 60 czy tam 70 godzin, to jednak stanowczo będę, będę plusował. Na razie mówię, jest bardzo dobrze, ale nie jest... no, no, no... historia hmm. nie jest taka, jakbym chciał, Słuch. żeby była. Rozumiem. E, musimy powoli kończyć, więc musimy ja nie. Co ty grałeś? Szybko opowiadaj. No więc ja zacznę od takiej bardzo małej gry, która właściwie ona jest za darmo na Steamie i chyba służy tylko temu, żeby rozpromować pewien film, który wchodzi do kin. Ta gra się nazywa The Expenda Bros. Xpenda Słyszałem Bros. coś. Sympatyczna gra. Ona mi trochę przypomina yy, chociaż nie grałem, Mercenary Kings, trochę przypomina Metal Slug'a i trochę przypomina mi Spelunki. Bo to jest chyba tak jakby darmowy mod do Broforce. Tak, no tak to wygląda, ale jest fenomenalnie zrobiony, dlatego, że gra która jest mega miodna. On, to, jest, to jest prosta strzelanka. Tak? Tam nie ma jakiejś niesamowitej mechaniki. Po prostu idziemy, strzelamy, raz na jakiś czas e, ratujemy kompanów i to się okazuje, że to są właśnie bohaterowie z, z filmu, więc e, zaczynamy oczywiście e, e, grając... Ja, ja będę używał nazwisk aktorów, bo jakieś bardziej mi zapadły w pięciu, więc zaczynamy z stalonem, Ale później znajdujemy Stuckham'a, Dolph'a Lungrena, tam jeszcze paru innych gości. Stalon ma dwa pistolety. Stacham rzuca nożami. Znowu Dolph Grungen ma granatnik, a jeszcze ktoś inny ma minigana. I to będą jakieś dodatkowe twisty, ale to się mega przyjemnie gra. Etapy są krótkie, przyjemne. Właściwie te, te, te, te poziomy się w kilka minut dosłownie oczyszcza i, i, i to daje dużo frajdy. Wiesz, to, to, jest, to jest idealna taka gra na 15 na 20 minut. jeśli chcesz możesz grać dłużej, nie, ale ona ci, ona ci nie męczy. To jest to jest czysty fan. no i za tą cenę to jest to czy ona jest darmowa w pełni, tak? No tak, no właśnie mówię, że za tą myślę, że ceną ona jest tak, warta. Jak tak mówisz, to myślę, że na pewno spodobałoby ci się samo sobie Brafors, bo bo z tego co wiem jest tak samo miodne. Mhm. Mm -hmm. Tylko uh, akurat po ma jeszcze właśnie ten, ten dodatkowy element... jest filmowy, tak? tu tak, jest filmowy. Absolutnie tam nie ma nic wspólnego z filmem, oprócz tego, że jest rzeczywiście rozpierducha, tam strzelasz w beczki, które eksplodują. Jest mechanika, której... No wyobrażam sobie, że to oczywiście w, w, tak jest w, w tym świecie, że strzelając na przykład w stronę Ziemi w tym sensie w grunt, to ten grunt jak boulder dash, po prostu, robisz dziurę w nim. I, I tam jest jakaś taka dodatkowa fizyka, że tam pewne rzeczy mogą na przykład spadać, jeśli przestrzelisz coś, um, grunt pod, e, pod tą e, budowlą, pod tym, pod tym elementem. No ale to jest, to jest taki, taki, taki prosty make. Prosty e, większość to opiera się po prostu na takim prostym strzelaniu i pokręcaniu i tam całych zastępów wrogów e, i, i jest sympatyczna gra. Druga gra, którą... E, którą zagrałem po, po tym, jak zarekomendował ją Dawid yy, z TV. Yy, Halfway się nazywa. I to jest właściwie takie mini-RPG, turowe, można powiedzieć. Znaczy, sama gra yy, yy, ona się w czasie rzeczywistym, powiedzmy, rozwija, On w ten sposób powiem, ale khi, kiedy dochodzi do, do walki, to mamy system turowy, taki trochę uproszczony, podobny do tego, co mieliśmy w nowym XCOM-ie. Czyli mamy dwie tury, które możemy wykorzystać na, na ruch lub na strzał, tak? Na dwie akcje w wtórzek. I mamy kilka e, kilka postaci. Generalnie ma, maksymalnie są cztery, chociaż różne, e, cztery naraz, prawda? E, którymi sterujemy, to się może zmieniać. Ale o co chodzi? E, gra jest po pierwsze w, w, w, zrobiona w, w pixelarcie. No jest dosyć umowna ta grafika, tak? Generalnie akcja toczy się na, na potężnym, naprawdę potężnym, ogromnym statku kosmicznym Goliat. Gdzieś w przestrzeni kosmicznej ten statek dryfuje i, jak, i, i wykonuje jakieś takie niekontrolowane skoki podprzestrzenne. Nasz bohater budzi się z jakiegoś takiego snu kryogenicznego no niemal w klimat jak z obcego, tak? jak to też niejedna osoba podkreślała. I nie wie, co się dzieje, tak? że coś, coś złego się wydarzyło i w pewnym momencie no, nie okazuje się, że na... Na, na, na statek zaatakowali, nie wiem, czy kosmici, czy jakieś zębiaki, czy, czy, czy coś takiego. No ja jeszcze nie przeszedłem tej gry, więc nie wiem dokładnie, co, co tam się dzieje, ale po prostu jesteś rozbitkiem, no. Przetrwałeś, budzisz się na tym statku, nie wiesz, co się dzieje. Próbujesz znaleźć jakąś, jakąś żywność, próbujesz znaleźć jakieś, jakąś broń, naboje i tak dalej. I też ratujesz innych ludzi tam w międzyczasie właśnie znajdujesz osoby, które mogą jakby dać światło na to, co się, co się wydarzyło i, i, i jak, prawda, poradzić sobie z tą, tą sprawą, ale generalnie poza tą, tym drobnym elementem fabularnym i, i tymi no, ciekawymi postaciami, które tam czasami między sobą mogą prowadzić jakieś dialogi, to jest to jest prosta gra e, taktyczna, czy prosta w sensie mechaniki. Okej, okay, bo pewnie sama w sobie nie jest prosta w to. No w samym sobie ona w pewnym momencie się komplikuje, dlatego że masz czteroosobowy skład, a tych przeciwników jest powiedzmy, nie wiem, pięciu, sześciu, dziesięciu, a później już nawet dochodzi do tego, że oni napierają na ciebie falami. No jest bardzo przyjemny taki klimat właśnie science fiction. A jak jest ze śmiercią bohaterów? Jeśli podczas walki jednej fali ktoś ci zginie, albo kilka osób, ale przynajmniej jedna osoba przetrwa do końca tej fali, to wszyscy się wskrzeszają, znaczy wskrzeszają, jakby cucą się tam z minimalną, tam chyba jednym punktem energii, i generalnie mogą kontynuować tam eksplorację statku. Bo to jest tak, że masz bazę wypadową takie miejsce, taki hub, w którym możesz na przykład porozmawiać z innymi swoimi tam, członkami tej załogi, tak, tej, tej, tej drużyny, ewentualnie zaplanować coś, ale to jest wszystko bardzo tak prosto zrobione to jest taki taki punkt w którym możesz dokonać jakichś tam zakupów tak czyli kupić e, amunicję możesz e, możesz tam e, przygotować ekwipunek różnym postaciom tak zdecydować kto ma jaką broń tak? bo to bo ta gra ma też to właśnie takie drobne elementy jak e, jak ten Element RPG tak że on jest bardzo uproszczony na tej zasadzie że nie zdobywasz punktów doświadczenia ale twoja postać może, powiedzmy, swoje atrybuty zwiększyć, na przykład dzięki steampakom, tak, to są takie zastrzyki, które jednorazowo na stałe dają, cię, dają ci możliwość no, nie wiem, zwiększenia jakiegoś atrybutu, na przykład, nie wiem, celności czy zręczności o, o jeden. Masz różne rodzaje broni, które oczywiście im dalej wygrzedną, te, te bronie zadają więcej obrażeń, masz różne rodzaje pancerza, tylko to jest wszystko bardzo umowne, bo to jest grafika... czułem yy. się ja oglądam obrazki, tak tak mi to, to coś przypomina tym swoim pikseltowym stylem bardzo tak, ona po prostu, tego nie widać, wiesz, to, to po prostu jeśli chcesz wiedzieć, jaki masz pancerz, jaki używasz broni, to otwierasz ekwipunek i sobie podświetlasz. No, nie, ten, jest ten element taki, że niektóre postacie mają bardzo specyficzne umiejętności dodatkowe, tak, że na przykład y, t, t, twój główny bohater ma raz na jakiś, na kilka tur może wykorzystać taki pewny strzał, tak, że zawsze trafia, niezależnie od tego, czy, czy, czy jeśli widzi tylko przeciwnika, to nawet jeśli jest tam, nie wiem, 0% szansy, że trafi, to i tak mu się to uda. Znowu Inny, inny jest bardziej snajperem, ktoś inny tam, nie wiem, potrafi rozładowywać pole energetyczne, tak, pancerzy i tak dalej, no i tak dalej. No, prosta, sympatyczna, bardzo fajna gra. Są, są pewne rzeczy, które trochę mi przeszkadzają dlatego że im dalej e, z, z tymi misjami, tym one są dłuższe i nie ma niestety tam możliwości zapisania sejwu, jakby gra U, automatycznie się jest W trakcie czy Tak, że to ona nie jest typowym takim roguelike'iem, nie? Tylko chodzi o to, że jeśli na początku misji... E, znaczy, jeśli pod koniec misji coś się tam wydarzyć, zginiesz no, no, ca... tak, i tak dalej, to w po Tak, i niekiedy to jest, wiesz, pół godziny, 40 minut w plecy. Więc tyle. Polecam, no. Halfway. Dobra. <laughs> Okej. Okay. Jeszcze tylko powiem słówko, że w końcu e, udało mi się zagrać od początku do końca w Killzone Shadowfall. I no, to jest gra, którą którą chciałbym lubić, dlatego, że ona wygląda fantastycznie. Ten, ten świat, to, to miasto, ta wektat, ten, ten mur berliński. Ta, A jak ta, to się ta... stało, że ty grałeś w Przepraszam, czy stałeś w Centrum Handlowym przy z... Blisko, blisko. Tak jak mówiłem, no kt, y, y, ktoś z mojego... Aha, okej, okay, tak, tak się on zafascynował Destiny, żeby... Okej, okay, Tak, już... kupił sobie konsolę no, tak. i okazało się, że tam, że, no to pan e, się, że razem skoro... z Killzone Shadow Fall... I... Killzone w Shadowfall, to zaszedłeś w nim mniej więcej dużo dalej niż ja, bo ja po drugim etapie odpadłem. Znaczy, wiesz co, bo to jest gra, która pięknie wygląda. Oczywiście ona ma dużo takich oszukajek, ja tak wyrażę, czyli ona ładnie wygląda, ale na przykład refleksy na, na jakichś szybach czy, czy, czy na, na lunecie karabinu snajperskiego to nie są pre, prawdziwe refleksy. To jest tak niemal jak w tym Watch Dogs, nie? gdzie stoisz przez szybą, niby się wszystko ładnie odbija, ale to, co z tyłu jest, to nie jest dokładnie to, co jest odbite w szybie. Więc jest tam parę sztuczek takich, ale generalnie gra wygląda fenomenalnie. Przynajmniej w, w tych aspektach, gdzie, gdzie, gdzie mamy takie otwarte przestrzenie, gdzie albo możemy podziwiać miasto, albo możemy pożywać takie ruiny, zbombardowanego miasta, gdzie masz po prostu fantastyczne tekstury skał, jakichś tam elementów zniszczonych, które gdzieś wiszą, się przeplatają dalej. No wiesz, coś, co, co jest naprawdę w takim szczególe oddane, że widać, że to jest nowa generacja, że to jest zupełnie coś innego. Jak, jak, nie wiem, godzinę wcześniej grałem w Halo, Reach, gdzie, gdzie po prostu no, chciałem zobaczyć, jak to dawniej wyglądało. Ja, ja pamiętam Halo, że jako jedno z, z, z lepiej wyglądających gier na Xboxa. I później przyszedłem na, na Killzone Fall. No to ta to, to, to różnica jest po prostu nie, nie była ziemia, że rzeczywiście widać ten przeskok generacyjny. Nie? No pamiętaj, że ja, ja ostatnio miałem okazję pokazywać Killzone komuś, kto się gra mini-internet. Znaczy, facet ma ps mhm. ale mało co na jej właściwie nawet jakoś się nie, tak. nie orientował się, że pojawia się nowa konsola. No i właśnie, jak chwilę sobie pograł, to doszedł do wniosku, że ta gra jest za ładna, że, że aż go bije po oczach to, że ona jest za ostra, że wszystko za dobrze widać. No, i... Ja bym się pewnie nam doszukiwał jeszcze wielu innych elementów, tak, które, które można by dopracować, ale to jest gra, która wyszła na z premierem konsoli. tak, Więc oni z kolejną częścią no wyciągną takie rzeczy no i to, co na przykład Naughty Dog może wyciągnąć za d 4 będzie, no oszałamiające. I ja się, ja, się, ja się widząc takie rzeczy, no nie, nie obawiam tego, co, co nas czeka na przykład za 2-3 lata, bo bo kiedy już uda się okiełznać i jak miałem jakieś sekrety tego hardware'u wyciągać. Ale no, to, co mi akad w, w, w kielzą, to jednak bardziej chodziło o rozgryw. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które mi się na przykład nie podobały też były związane z tym, że w niektórych momentach gubisz się bo masz, grę jest tak ciemna, w momentami, tak, że jesteś w takich pomieszczeniu, że po prostu nic nie widzisz i musisz gdzieś dojść. I krążysz, błądzisz i patrzysz, czy ja gdzieś tutaj, nie wiem, jakiegoś, jakiś drzwi nie przeoczyłem, czy czegoś nie przeoczyłem, bo ja już chyba w tym pomieszczeniu byłem dwa razy. Gdzie ja jestem? Co, gdzie ja powinienem iść? I to mnie strasznie denerwowało, bo to jest, to jest męczące, szczególnie jak akad byłem na takim, w takiej, w takiej fazie, po prostu chcę szybko przejść kill tak, żeby mieć to za sobą, żeby, yy, Zaliczyć ten next-genowy tytuł, czy current-genowy, i, i, i zobaczyć, jak, jak po prostu te gry mogą, mogą wyglądać od początku do końca na tej konsoli. No, no i tak jak mówię, no, spokojnie, każdy powinien zobaczyć jako, jako taką, e, jaką wizytówkę, jako pocztóweczkę taką, e, tego, mhm. jak gry wyglądają teraz i, i wyobrazić sobie dzięki temu, jak mogą wyglądać za tydzień, ale jako, za tydzień, ja nam za, za, za lat e, kilka, jak mogą jeszcze lepiej wyglądać gry. Ale jest samo, sam, sama gra jako shooter jest, jest, jest całkiem przeciętna. Nawet wydaje mi się, że jest, jest słaba, gorzej ja niż, nie niż nie poprzednie części. Ja się w trzecim kilzonie i w drugim kilzonie generalnie bardzo dobrze bawiłem, a niestety kurde, tego nawet mi się nie chciało przejść. Mm -hmm, mm -hmm. No ale tak jak mówię, no, warto jest po prostu e, przemóc się tylko, żeby zobaczyć niektóre miejscówki jak fenomenem wyglądają. Ale to, no to tyle. E, dobrze. To zrobimy tak. Będzie końcik, oczywiście pytań i pozdrowień, życzeń i pozdrowień. Ale, ale wcześniej króciutki kącik e, kulturalny. i ja tylko chciałem powiedzieć, że też, też byłem, też widziałem strażników galaktyki. I nawet e, podzielam entuzjazmy innych podcasterów, z innych podcastów, czy tam z Masy Kultury, czy z, z, z, z Myszmaszu. E, nawet w jednym skomentowałem entuzjazm, używając e, e, dowcipu z filmu e, wprost, tak? Lekko, tylko parafrazując. No oczywiście e, chyba nawet tak więcej fani nie do końca zrozumieli, bo został przyjęty trochę taki, z takim końśliwym komentarzem, tak? Ten, ten, ten, ten, ta moja aluzja do, do, do pewnej rzeczy, ale nie wiem, czy widziałeś Strażników galaktyki? Nie, nie, tam, czy, nie widziałem. Nie wybierasz się. Ja byłem w wersji 3D, bo ja zawsze jak jest 3D wersja, to ja jedna 3D. Bardzo fajny film. Bardzo mi się podobał. Nie wiem, czy to są... W ogóle też jest taki... Bardzo dużo ludzi powtarza, że to są kolejne Gwiezdne Wojny. Nie wiem, czy się spotkałeś. Tak, są to, tak, widziałem, że, że, no, że to jest Gwiezdne Wojny, wojny nowego g... tak, młodego pokolenia. I że teraz Ty... nową Gwiezdę Wojną będzie strasznie trudno. No właśnie. I to jest problem taki, że to nie są nowe, nowe Gwiezdne Wojny. Aczkolwiek ten film odnosi fenomenalne wyniki tam, tam, jeśli chodzi o box office. Z tego że, chyba trochę, że brakowało takiego filmu przez ostatnie lata, bo, bo jakoś mi do głowy coś tak od razu nie przychodzi. Wiesz co, to, to wiesz co jest najciekawsze, że to jest film, który teoretycznie on, on nie wiem, czy on się powinien spodobać, dlatego że on, on bardziej odwołuje się, do, jeśli chodzi o, o, o styl i, i, i w ogóle te, jak te postacie wyglądają. Wiesz, ja nie mówię tylko o głównych baterach, tam, bo tam, wiesz, głównym baterem jest e, typ, właśnie jak się mówi, w tym tak, zawadniacki, tak? Tak, że mówią, że to jest bardziej Hansolo niż Hansolo. Bo jest taki zawadiaka, rzuca tam jednolinkowcami, wiesz, ma, ma cięty język, jest inteligentny, trochę ta, właśnie taki nerwany, ale masz, masz gadającego szopa, który jest bardzo inteligentny, konstruuje różne zabawki typu bomby, karabiny i tak dalej. No i masz jego kompana gruta, który jest właściwie takim osiłkiem, drzewem które nic nie mówi, tylko nazywają się Grud. To jest cała jego, jego linia dialogowa, czyli to jest taki czubaka, właściwie, z Gwiezdnych Wojen. Masz kobietę, która jest bardzo atrakcyjna chociaż jest absolutnie dla mnie za chuda. Jak, jak, nie wiem, czy widziałeś choćby zwiastuny tego filmu, ale Gomora, tak ona się chyba nazywa, ta dziewczyna, jest, jest chuda jak patyk, ale jest też cała zielona, więc jakby takie dwa fetysze. Jak ktoś lubi chudy i zielony, to coś dla niego. No i oczywiście jest jeden taki e, napakowany osiłek się chyba Drax nazywa. Ten, ten główny bohater, który każe się tytułować Star-Lordem ma, ma ulubiony gadżet Walk, Walkmana, na którym gra kawałki właśnie z lat 70 -tych, 80 -tych, takie popowe, więc jest, jest dużo tej muzyki z tamtego okresu, więc to jest jedna, jeden element taki. Oczywiście no, Strażnicy Galaktyki oparcie są o, o, o serię komiksową, która Teraz swoje ma, więc ja w ogóle nie jestem pod ile rzeczy udało się w tym filmie dodatkowo zamieścić, które są takim ukłonem w stronę, w stronę fanów komiksów, tego kolejnego komiksu, ale, te, ale też nie tylko, dlatego że tam specjaliści od Uniwersum Marvela są w stanie wyłapać mnóstwo takich rzeczy, które, które też w samym filmie mogą być nawet pod postacią migawek. Właśnie, ja, ja, ja akurat czuję się, że tak powiem komiksowym abnegatem, mhm. natomiast przeczytałem kilka tekstów na ten temat, że um, sam sobie komiks jest wyjątkowo nędzny w porównaniu z tym, jaki film z niego został zrobiony. Mhm. No dużo też daje to, w jaki sposób są te role zagrane. No, ten główny bohater, Peter Quill, którego gra Chris Pratt, tak się chyba nazywa ten człowiek, no jest fenomenalny. On jest, jest parę takich momentów, gdzie po prostu on błyszczy. Że to, że, być może to jest kwestia tego, jak ta scena została napisana, jak reżyser powiedział mu, że ma zagrać, ale on po prostu nadaje klimat temu filmowi. I nawet otwarcie. Otwarcie jest w ogóle takie właśnie, że po, poza samym takim głównym tam jest taki, taki prolog, Prawda? Po tym prologu zaczyna się już tak jakby główna akcja. I mamy, mamy właśnie tego y, głównego bohatera, Petera Quilla, y, y, aka Star-Lorda y, pokazanego. I on po prostu jest... No nie wiem, no wygląda jak taki Tomb Raider, nie? Już my tak z angielskiego, nie? Czyli on po prostu gdzieś ląduje na jakiejś planecie, gdzieś tam ma jakiś plan, gdzieś jakiś artefakt wyciągnąć, później go ewentualnie sprzedać i tak dalej, więc on po prostu wchodzi do, te, do tej świątyni, i odpalam sobie tam swoją ulubioną piosenkę, czy tam jedną z wielu na okmenie i zaczyna po prostu takim ktanecznym Czyli... krokiem wchodzić do tego. To robi fenomenalnie. Nathan Drake, Jedno jednym słowem. No, Nathan Drake, no trochę właśnie Han Solo, trochę Captain Reynolds. No, mówię ci, naprawdę już to nastawia się tak pozytywnie do tej postaci, że że a, a to jest komedia jednak, no wszystko. Tam jest parę takich elementów oczywiście kina akcji, ale, ale generalnie wszystko jest utrzymane w, w takiej konwencji, ja bym powiedział, filmów science fiction lat 70. Bo ja od razu, jak, jak, jak zacząłem to już tak oglądać, przyznam się, że nie znałem komiksów wcześniej, więc też jestem trochę takim ignorantem, jeśli chodzi o, o, o, o historię tych strażników galaktyki jak oni byli przedstawieni wcześniej na papierze. Oczywiście znaczy z ale... tego, bo, bo ja jakoś nie dokończyłem, że właśnie z tego, to zrozumiałem, to na papierze ten komiks jest dokładnym zaprzeczeniem tego, czym jest w filmie. To znaczy nie jest tak. to luźny, zabawny, tak jak mówię, że gość wpada do, do grobowca i odpala sobie swoją grobową tylko jest patetycznym, pełnym, mhm. jak to padło a propos Destiny na, na niezatopialnych, że kosmos i patos. Tak, tak, tak. No nie, nie, tutaj wręcz przeciwnie. Wszyscy postacie, wszystkie postacie mają jakiś taki element komediowy w sobie i, i to jest, ja wiem, no z jednej strony to może się podobać z drugiej nie, ale no jak patrzysz na reakcję, no to na pewno to nie był błąd, jakby pójście w tym kierunku. I tak, tak powiedziałem, że mi to przypomina trochę właśnie filmy i seriale z lat 70 jeśli chodzi o science fiction. One były wtedy takie przykolorowane. Gdy, mm, jak sobie popatrzysz, jak wyglądały y, komiksy science fiction na przykład z tamtego okresu y, w, w magazynie na przykład Heavy Metal, albo y, obejrzysz sobie taki film jak Barbarella, hmm. albo Star Crash, albo nawet, y, i tam kilka takich linków do tego wrzucałem na, na Facebooka, to więc pewnie miałeś okazji zobaczyć, albo mm -hmm. taki film jak Kapitan E.O. z Michaelem Jacksonem. już nie wiem, jak, jak pewnie jak George Lucas patrzy na, na Strażników Galaktyki, to on tam widzi elementy, które chciałby mieć pewnie u siebie. Dlatego, mm. że to jest świat science fiction, którym, e, którym na przykład inny raz w, w, tam, e, kosmitów między sobą różnią się tym, że mają powiedzmy coś na twarzy nie? albo mają inny kolor skóry. Coś takie trochę nawet star trekowe. No ale, mm -hmm. jest, ale jest po prostu bogaty naprawdę świat. I fenomenalnie zrobiony, złożony. I tak jak mówię, ktoś, kto rzeczywiście zna to uniwersum Marvela i, i ten, nie tylko ten komiks, ale wiele innych rzeczy, tam po prostu wyłapie tyle smaczków, które są, ale one są tak subtelnie za, zaimplementowane, że, że ich odkrywanie, albo, albo nawet czasami po prostu wiedzenie, że, że na przykład to i to jest związane z tym i z tym. A to pojawiło się dlatego, i tam jest jedna historia właśnie, którą też wszędzie się opowiada, z tym, z, z, z, z Howardem Duckiem, tak? że, że on się tam pojawia i, i to jest jakby taki mały omaż nie w stosunku do twórcy do niej, tam strażników gratki, o ile się nie mylę. No mogę się mylić, jeśli chodzi o szczegóły, ale generalnie wiele rzeczy jest zrobionych tak, że fani komiksy będą usatysfakcjonowani, nawet jeśli on nie jest dokładną kalką tych, tego, co jest właśnie na kartach tych wcześniejszych produkcji. A jednocześnie to jest kino, które po prostu trafia do ludzi, którzy, którzy wcześniej zupełnie nie mieli nic wspólnego z komiksem, co się podoba. To nie jest taki film, gdzie po prostu śmiejesz się non-stop, ale jest bardzo dużo takich dowcipów, gdzie szale, albo inteligentnych, albo takich slapstickowych, ale po prostu jest, jest naprawdę dużo fajnych rzeczy, które spodobają się każdemu. I yy, tak jak mówię, no, no jest ten klimat science fiction lat 70 ale on jest zrobiony na nową modę. Yy, jest to, to takie przeplatanie tych e, efektów specjalnych e, komputerowych z, z takimi oldschoolowymi. Bo, bo, bo cała ta charakteryzacja na twarzach tych wszystkich e, kosmitów i tak dalej, no to, to, jest, to jest rzemiosło takie, no, e, prawdziwe, tak? Nie, nie, nie, nie, nie komputerowe, nie z, nie z myszką tabletem. E, w ogóle też trochę mi to przypomina, e, jak, jak patrzysz na ten, na ten serial, e, nie wiem, ktoś kto widział serial Firefly, e, przepraszam, nie Firefly. Jeśli ktoś widział e, serial fa, e, Farscape, to jest też bardzo podob, wiele e, podobnych elementów bardziej jeśli chodzi o konstrukcję, tak, że, że ten miast, masz ten balans między kinem science fiction e, robionym właśnie tą metodą, wiesz, stawiamy wszystko na efekty specjalne, uh -huh. a stawiamy wszystko na efekty typu jakieś mechaniczne zabawki, charakteryzacji i tak dalej, ten ten taki ten balans, e, nie wiem, że jak mi się tak, tak bardzo kojarzy e, e, Farscape, ale to też też masz taki motyw właśnie podobny, że, że masz e, gościa, który jest, no nazwijmy go kapitanem na statku, a też znalazł się tam właściwie z przypadku i tam ma jakichś obcych, którzy mu pomagają i też to jest tak, że każdy obcy wygląda inaczej, ale generalnie w większości przypadków to się opiera na tym, że mają po prostu inną charakteryzację na twarzy. Hmm. Ale, to, ale to jest świetny świetny film. Tak jak mówię, zarabia krocie, ale czy to, jest, czy to są Gwiezdne Wojny nowe? No nie wiem, ale zobaczymy. Będą kolejne y, części, to, to prawdopodobnie y, wtedy na to się uda odpowiedzieć lepiej. Po prostu w tym momencie y, mamy takie zatrzęsienie takich różnych filmów y, właśnie z uniwersum Marvela, że tak naprawdę to, to, to one tyle kasy przynoszą, że za każdym razem możemy mówić, o to są nowe gwiazdne Wojny, to są nowe gwiazdne Wojny, to są nowe wojny. Czy, ale, co, no bo, ale to są inne czasy, wiesz? To jest, to jest inny, inny czy, czas mi, i, i tego sukcesu mi, się nie powtórzy. bardziej wojny. chodzi o to, że to jest pierwszy od dłuższego czasu film, który wpasowywuje mi się w film przygodowy w kosmosie. No tak, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. I to jest co ja mi ostatnio przychodzi do głowy, to był wcześniej ten, ta, ta wielka wtopa Disneya, e, na podstawie książki o jejku, ach, na Marsie księżniczka była, dziura w mózgu, John Carter. O! Ale widzisz, ja, ja tutaj będę bronił Johna Cartera jak, jak cały. Nie, nie, ja go nie neguję, nie neguję Aha, tego wiem, filmu, po prostu wiem, chodzi mi że... o to, że jak myślisz o filmach przygodowych w kosmosie, które się dzieją, które są science hmm. fiction, to to co było przez ostatnie lata? To był John Carter, bo John Carter ewidentnie był właśnie tego Przecież to, Jakbyś się tak zastanowił, no nie? No, to, to było trochę tego więcej, tylko kwestia jest taka, co, co było robione na taką skalę i z takim budżetem? A, no, ok, no, to, no, no John Carter. I John byłem. Carter zdecydowanie tak. I tylko, że John Carter to jest właśnie film, który, który odwołuje się do tego właśnie, do, do, do praprzodków przodków tego gatunku tego kina przygodowego, takiego science fiction. I, i, I John Carter jest jakby takim bohaterem, takim można powiedzieć, że dziadkiem albo ojcem, tych wszystkich właśnie Han, Hanów solo i tak dalej. Tego za bardzo nie widać w tym filmie John Carter, bo on jest postawiony jednak na rozmach, na taką, na, to jest takie ładne słowo, epickość, tak? Ale gdyby, gdyby, nie wiem, John Carter to wypaliło, gdyby oni mogli na przykład, nie wiem, skupić się bardziej na postaci i zrobić może z tego, nie wiem, serial, to wtedy poznałbyś tego Johna Cartera od innej strony. Ale mi się John Carter bardzo podoba, dlatego, że to jest świetnie zrealizowany film. To jest, to jest właśnie takie widowiskowe kino, gdzie jest mnóstwo efektów, no, ja nie, mi się bardzo podoba, John Carter, Aczkolwiek, no, rozumiem osoby, które mają jakieś zastrzeżenia za, do niego, no nie, ale Strażnicy Galaktyki, y, to jest zupełnie co innego. To jest, to jest, to, to jest film, że najpierw y, budujemy drużynę, która y, ch, chce lub nie chce, ale musi ze sobą w jakiś tam s, sposób współpracować. Tutaj elementem takim y, łączącym wszystkim jest chęć zysku, tak? A później, y, prawda, y, po, powstaje tam właśnie cel nadrzędny, że chcemy, y, ratować galaktykę i to jest ten taki drugi element, który jakby łączy te postacie i to może się wydawać jako, jako taki, taki lichy klej, jak sobie pomyślisz o tym, wiesz, że nie, nie, nie w tak prosty sposób buduje się takie długie relacje, ale z drugiej strony no to jest kino, nie? Tutaj nie zastanawiasz się nad takimi szczegółami, to po, po prostu patrzysz, czy jest chemia między postaciami, a zdecydowanie jest. Jakby no nie to jest, to jest film jednocześnie i śmieszny, i ciepły, i, i, i i ostry, i pełen akcji. Więc jakbym miał po prostu coś polecić właśnie takiego wakacyjnego, jeden film, to, to zdecydowanie strażnicy. Tak. Dobrze, Piotrze, żeby nie przedłużać, musimy otworzyć kącik no, życzeń i pozdrowień. Tak. Więc zacznijmy od pozdrowień. I nie wiem, chcesz jakoś na przemian, czy wszystko mam przeczytać, żeby było no, szybciej? Czy jak, co, jak ja, sobie ja życzysz? Niestety nie mam ich zapisanych nigdzie. A, specjalnie zrobiłem to specjalnie, było... znaczy ja specjalnie zrobiłem tak, że postanowiłem nie czytać żadnych pozdrowień, ani pytań, niczego, żeby, żebym, że tak powiem, był brany z zaskoczenia. Dobrze, dobrze, więc lecą pozdrowienia, więc Magda, aka Magmagi, pozdrawia siebie więc pozdrawiamy. Znaczy, w sumie nie pozdrawiam się, byś to powiedziałem. chciałby, żebyśmy ją pozdrowili, więc pozdrawiamy cię, Magdo, serdecznie. Nie wiem, czy ty znasz osobiście może Mag, -Mag Piotrze? Tak, znam osobiście. Byliśmy z Mag Magi no, więc... na musie Tak mi się udawało, że, że to właśnie ta Magda. E, Peter Zaborowski, a.k. Piotr Zaborow. E, prosi, żeby pozdrowić PAD TV, więc pozdrawiamy PAD TV, ekipę podcastu. Nikodem Kupis, a.k. D ja zes broni, albo jak zes broni, yy, prosi, żeby pozdrowić rozgrywkę, więc pozdrawiam podcast rozgrywka. <śmiech> Nikodem kupić zwany również kucykiem, gdzie nie znasz <śmiech> się. Tak, znasz, znasz Nikodema, tak, tak, kucyka. Znam, znam z naszej szalonej grupy. Y -y. Y -y. Dalej. Janek Bożeński pozdrawia Tartaka z Formogatki. Y -y. Rafał Blachut chciałby, aby pozdrowić jego, więc pozdrawiamy Cię, Rafale. Y -y. Tomasz Leśniewski prosi, aby pozdrowić e, Cyfronomicon. E, no, i mówi, że tak się tworzy historia. E, nie wiem, czy to a propos tego, co, co tam panowie robią na tym kanale, Cyfronomicon, No, nie czy... wiem, czy wiesz, ale Cyfronomicon e, ostatnio, że tak powiem, miał crossover z e, rozgrywką, dlatego, że właśnie akurat wtedy burza mi odłączyła internet, ale chłopaki grali w Mario Kart tam chyba w 6 czy 7 osób nawet co streamując tak. równocześnie właśnie ten chłopak z, z był streamował to on ale mhm. tam się siedziało tak, no to znaczy ja, ja nawet, bo ja nie, nie słyszałem wcześniej, słyszałem sobie w ogóle, co to jest i, i, no i taki hardkorowy można powiedzieć kanał, Jeden tak, jest taki dość, dla dorosłych. Tak, dość hardkorowy, zwłaszcza, że ja tylko przez chwilę widziałem i najbardziej mi się spodobał, czy zainspirował mnie odgłos e, ognia e, i dymu wciąganego do płuc e, w miarę regularnie i wydaje mi się, że nie do końca był to popiero. Mhm, <śmiech> mhm, mhm. Wiktor Szyda de Oli Beira pozdrawia, i tu już tak hurtem, kudosy dla Fantasmagieria, formogatka, Rozgrywka, Input lag, Niezatapialni, Mafi Midło, masa, masa Kultury, Masa Kultury, o słyszałem, że w ogóle 66 odcinek Masa Kultury ma być za rumbisty, więc... Z tobą? W... Ja nic nie wiem, okay. ale ma być super, bo to najlepszy od, od lat. Najlepszy ale... od odcinka świątecznego, o, gdzie o, y... tak. o, gości... Przynajmniej nie... od, od roku czy dwóch. Nie wiem, kiedy to ostatnio był ten odcinek ze yy, Oraz kanał YouTubeowy Sfilmowani. E, Łukasz Smulik pozdrawia Matyldę, która odstawiła granie na diasie dla robienia bransoletek Lumband. O, Coś jeszcze na temat Lumbands? Nie, nie. Na bransoletki Lumbands nic mi nie mówią. Mm -hmm. ehm, Szymon Bakunowicz e, pozdrawia Google w związku z przyjęciem Twitcha to w sumie teraz się omawiali <grychy> ten, co się tam z Twitchem dzieje właśnie w związku z tym przyjęciem e, i teraz sobie patrzę, czy jeszcze zostało jakieś pozwolenie, to chyba, w... a nie, jeszcze da dalej tak e, e, Michał e, życzy nam przyjemnego nagrywania niech dobrze internet niesie i żeby było zero zakłóceń Piotr Kaźmierczak, podobno nie ten Piotr Kaśmierczak, czyli nie AKKZ, tak, tak. Nie AKK. pyta, czy będzie w końcu Jules, czy Dan Kul wie, jak korzystać ze Skype'a. No właśnie. No jakoś mi się udało chyba z tego wynika, bo, bo rozmawiamy, tak. więc sukces. Ale podobno masz problemy w wersji Windows 8. Mam, regularnie, cały czas, non-stop, przy każdym odpaleniu. Mhm. Mateusz Greloch pozdrawia Dawida Marona z podcastu i ma nadzieję, że kiedyś dorówna im jakością nagrania. Pisze to serio, bez żadnych pociągów. Dalej. Mateusz po prostu nam napisał coś miłego, żeby nam nie było smutno. Jakub Weber pozdrawia swoją żonę. pozdrowienia dla mojej żony. Czy, co to zajęła mi pierwszy tom pana lodowego ogrodu i nie chcę oddać? A głupio tak od drugiego zaczynać. No. Jakubie, my tu już jesteśmy po trylogii, przepraszam, kwadrologii. Y, no ja już, ja już kończę, ja tomach. właśnie nie jestem stuprocentowo... A, e, nie jesteś. Jak ja głęboko już jesteś, powiedzmy... W połowie czwartego. Aha, aha. Czyli, ale to nie możesz się tak oderwać od Divinity, żeby dokończyć książkę, czy yy, no, po prostu trochę, tak ci smutno, że tak. boisz się, że ta historia się zakończy? Trochę tak, trochę, trochę jakoś ostatnio nie, nie, nie znalazłem czasu. Mhm, y -y -y. No ale no, no, zdecydowanie po prostu... Jedna z najlepszych powieści fantazy. Tak, naprawdę mam wrażenie, że czwarta. Trochę. No, jakby trochę. Tam się za dużo dziwnych rzeczy dzieje. Dla mnie. Znaczy, wiesz, on, on pod koniec. Czyli znaczy, już musiał już jakoś to skończyć łączy te wątki. to czuć, że te niektóre wątki są tak wytłumaczone. Znaczy, miałem dwa czy trzy razy takie wrażenie, że. To, to, to, kiedyś było dużą, dużą krytyką Hobbita pierwszego, że niezależnie, tak. w jakie kłopoty by się w chłopaki wpędzili, to potem przychodzi Gandalf i ich latuje. To tu tak trochę też jest, że niezależnie, co tam złego by się działo, nagle się okazuje, że a to jakaś nowa umiejętność, a to jakieś nowe coś tam i pyk, bez problemu sobie radzimy. No, ale ja bym tak powiedział, że... że ale tak jest świetnie, i tak jest absolutnie świetnie i gorąco polecam. Mm -hmm. Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Więc Jakubie walczę swoje, Możesz na przykład zagrozić żonie, że jej nie dopuścisz do tam na przykład wspólnego posiłku, dopóki się nie odda pierwszego Możesz Zostawić się chwilą takie niedomówienia, trzy kropaczki, że jej nie dopuścisz. Tak, tak podobno jest jedna z popularniejszych fraz wymawianych podczas zaślubin w kościele. E, <śmiech> I że cię nie dopuszcza aż do śmierci. Tak tak, tak, tak. I Łukasz Śmiechowski pozdrawia wszystkich, którym udało się dostać wymarzony, wymarzony tytuł w promocji w Biedronce. I teraz e, pytania, jakie nam tutaj zostały. Właśnie sobie tak patrzę. A Na przykład Wojciech Klewicz pyta, czy też tak mam my mamy, czy ja mam, e, nie wiem, czy ty masz monitor 3D, Piotrze. Nie, ja nie, mam, masz, ja nie mam. Telewizor też, nie? Też nie, ja jestem jeszcze w starej technologii. Mhm. Niedługo będę musiał zmienić, to wtedy być może pójdę już w nową tak. technologię. E, pytanie, czy w moim monitorze są lagi, czy mały lag jest po włączeniu 3D i Wojtek mówi, że tak ma i niestety do gier to się nie dodaje i to go wnerwia ja, ja, już, ja już chyba mówiłem jaki tam mam model nie LG 2342D chyba tak to się nazywa i ta matryca jest fenomenalna to jest w ogóle 3D pasywne i na początku długo się zastanawiałem na czym, czy, czy wybrać pasywny czy aktywny i zdecydowałem, że y, przyjemniejsze dla oka jednak jeśli chodzi wygodniejsze, w tym sensie jest, jest pasywne i nie wiem ja słyszałem, że podobno w grach jest lepsza lepsza jest matryca aktywna ale u mnie nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o lag. No, film, ja częściej oglądam filmy, niż, niż, niż gram, ale, ale pod tym względem to jednak matryce LG są chyba lepsze. Nie wiem, Wodku, jaki ty masz mojej, to byś się nie pochwaliłeś, ale zdecydowanie powinnaś wybrać LG. W takim razie. Kacin, kacin, kacin. I teraz pytania. Tutaj sobie zapisałem pytania. O. Pawlikowicz pyta. Jestem w trakcie czytania drugi królów Sandersona, która zbiera znakomite recenzje i mimo, że książka jest dość cieka ciekawa, ponieważ jeszcze jej nie odłożyłem, ten świat mnie nie wciąga, tak jak pieśń lodu i ognia. Pieśń. Znacie jakieś dobre książki z tak dobrymi bohaterami, intrygami i fabułem jak Martina? No i pytam cię właśnie tutaj, Piotrze, czy jakąś książkę byś polecił? No ja te... nie mogę polecić tego, bo co już jest wymienione w pytaniu, bo, bo pieśń mhm. lodu bo to jest to, co ostatnio mi przychodzi do głowy, z tak, tak? żywymi bohaterami. Mhm. To ja, ja oczywiście poleciłbym panel Ludowego Ogrodu, ale chyba mi się wydaje, że Pawlikowicz już dawno tę lekturę zaliczył. Obecnie czytam, więc do końca nie, nie, nie, nie wiem, czy mogę polecić, czy nie, książkę Wichry Archipelagu Bradley'a P. O, i tutaj mogę źle wymienić nazwisko. Bull znaczy pisze się B-E-A-U-L-I-E-U. -I, -E I to jest właśnie też bardzo sympatyczna książka, tak, fantazy. To, co mi bardzo się podoba, to jest taki świat, w którym statki są latające. Zaczynają się w, w, w, To są jakby normalne, jakbyś takie, takie statki jakbyś sobie wyobraził, tak? Tylko, że one latają i dodatkowo mają po prostu maszty nie tylko prawda, um, główne takie maszty, ale też poziomo i jeden ma, czy tam maszty mają też na dole, więc to tak trochę no musiałbym po prostu pokazać zdjęcia, jak to między wygląda, ale w każdym razie bardzo fajny koncept. I, I tam tam ta magia, e, ona nie jest taka sensu stricte jak na przykład typową fantazję, tylko bardziej opiera się na, nie wiem, jakimś kontrolowaniu jakichś demonów różnych innych wymiarów, kontroli eteru i tak ale są też fantastyczne postacie i jak to w takich książkach bywa, kiedy tych postaci jest dużo, zanim zacznie się właściwa lektura, to masz po prostu wszystkie osoby dramatu wypisane i w wersji polskiej to jest bardzo dobrze zrobione, tylko że one są lekko sproszczane, te imiona, więc jak syn Jarosa, to jest Jarosław i to mhm. bardzo fajnie się czyta, więc ciekawe postacie, bardzo fajna książka, więc polecam Wichry Archipelagu. I teraz e, użytkownik e, Godless pyta pięć najulubieńszych z niedawna seriali. I e, e, tak, Godless pisze, że słucha naszych audycji, że chodzi, że ma e, e, prawie identyczny gust jak z moim. E, I tam mówi, że pomijając Breaking Bad, Grę czy Dextera właśnie chciałby e, dowiedzieć się, czy możemy mu coś polecić. Więc ja z zaskoczenia się wziąłem, pierwsze tym pytaniem, więc pozwolę Ci na chwilkę zastanowić się na tym, a ja szybciutko powiem, co ja bym polecił, bo ja już naprawdę przygotowałem kilka, kilka tytułów do odpowiedzi. I przede wszystkim The Killing, The Wire, chociaż The Wire nie jest takim bardzo świeżym serialem, ale to jest taki serial, jak to się ładnie mówi, ponadczasowy. 24, świetny serial, razem z tym nowym y sezonem y dziewiątym, który jest takim półsezonem, bo to jest właściwie taki, taki no... 12 odcinków tyle, tak? Czyli to nie jest plan 24 godziny. Yy, rewelacyjny mini-serial właściwie, Silicon Valley, który ma tylko 7 odcinków, ale będą kolejne sezony. Fantastycznie się to ogląda. Yy, no, prawdziwy obraz yy, w, trochę w krzem zwierciale, ale jednak Doliny Krzymowej. Daję bym polecił dwa pierwsze sezony Mad Men. Jakoś tak yy, kolejne już mnie tak yy, nie wciągnęły. Justified. No i teraz takich, jak to się mówi, yy, oczywistych to House of Cards, ale to już chyba każdy polecał. A z takich lżejszych, które oglądam dla takiej samej przyjemności, to Defiance, The Last Ship, Supernatural, eh, Supernatural na, natural i Castle. Oraz dedykacją właściwie, teraz bym się przypomniał, dla Frediego, o chirurdzy. Tam jest no. jego ulubiony chirurg plastyczny. To ja bym do tego, o czym ty powiedziałeś, dorzucił jeszcze Leftovers, jednak, mimo że ty hejtujesz tak straszliwie. Ale ja hejtuję I... oglądam, wiesz, bo jednak e, chcę mieć chcę mieć argumenty w dłoni i ostatnio był hejsować. znowu odcinek... Tak, i ostatnio był znowu odcinek, nie wiem, czy widziałeś, gest. Nie, akurat ostatnio nie widziałem. Ostatni I to jest, jest znowu odcinek, nagrany. w którym jest tak, jest e, e, postać... Tak, no znowu to jest spin-off, tak? I, to, I znowu to jest historia tej jednej postaci, ale oni już tak polecieli w, tam, w, w komizm e, tego, tego, co tam się dzieje, że... że e, Ciężko brać po prostu na poważnie, bo tam jest, to, to nie jest tam, że oni tam tylko po prostu sobie radzą ze śmiercią i tak dalej, tych, tych ludzi, bo właściwie Czyli... to jest, tak to, na to patrzysz, tylko to jest kwestia, jak oprócz tego wytworzyły się na przykład, nie wiem, nowe gałęzie przemysłu, jak ludzie zaczęli no, się jednoczyć. No tak, ale to już tam powodu. wcześniej było, nie? Ja się, tylko, ja się tylko tam. Musiałbym ci zdradzić, ale tam jest koleś, który sprzedaje pewne gumowe rekwizyty, które. No ale to mają... się to tam pojawia, domyślam się o to chodzi, bo to się pojawiło tam wcześniej, jak ciężarówka się wysypała, pewnie o tym mówisz. Może, Ja się tylko coraz bardziej obawiam, że ten serial się nie skończy. Znaczy, że on jest rozpisany od samego początku na więcej niż jeden sezon i tak naprawdę ten jeden sezon nic nam nie da. Tego się ale to co, co, no bo to jest... Bo problem jest taki, że tam są ciekawe postacie i on nie jest słabo zagrany, tylko masz tego szeryfa, tak? I w tym odcinku, w tym, ale to nie jest duży spoiler, bo to jest po prostu... No, poboczna część pobocznej e, historii pobocznego wątku. E, tu masz tą jedną historię, tak? E, ten gest, czyli kolejny spin-off tej osoby i gdzieś migawkami jest pokazana postać tego szeryfa, który po prostu wstaje rano, otwiera szafę i nie ma białych koszul. No to już było. To był odcinek wcześniej. Tak? Tak, no to było, ale widzisz, w całym tym odcinku jedyne, co, co tam było to z nim, to to, że on nie może tych koszul znaleźć, w końcu się wkurzył poszedł, sterylizował biednego e, hindusa w, w pralni. Tam, tam jest to tak, że, że są, pojawiają się, pewne, moja żona ładnie to określiła, że to jest właściwie miasto, wiesz, samych porąbańców i zombiaków, no tak. którzy właściwie nie, nie wiedzą, co, co, co się dzieje z ich życiem. Bo tam każda postać, którą pomijam, to już sektę całą, tak. ale wszyscy, nawet ci ludzie, którzy normalnie mniej lub bardziej funkcjonują, to i tak są pogrzani. Tam nie ma jednej normalnej, pozytywnej nawet, załóżmy, to tak. postaci. Tam tak. każdy ma jakiś problem, mniejszy lub większy. No i tam jest ta te kwestia tego, że niektóre z tych z tych osób potraciły więcej niż jedną osobę, tak? Tak, tak, to tak, to tych dwóch procent to się ma. Tak, że, że to jest, tylko że to oczywiście tam jest to, to, to jest opisane jako że przypadek, w tym jedna osoba na przykład może stracić więcej niż jedną osobę, a tu w tym przypadku na przykład trzy osoby, to jest jak jeden na tam ileś więcej. No nie, nie, nie, no ale ja bym to tak powiedział, że to jest tak jak w graź lotka, ale to jest jakąś tam konkretną wizję opisane i to może w ogóle cały de e e ten departament, który zajmuje się, nie wiem, spisywaniem e e informacji na temat tych osób, które, które jakby zniknęły. Ja to powiem, że oni to mówią, że odeszły, tak, gdy e tam, czy odleciały, nie wiem, e zniknęły. I generalnie, ja nie wiem, czy oni po prostu wierzą w to, co mówią, nie? niektórzy ci ludzie, jak, jak mówią, że na przykład, że, oczywiście ja tam mogę zmieniać coś, ale generalnie na przykład szuka się, że wszystkie osoby, które zniknęły, na przykład jadły tylko czekoladowe płatki śniadaniowe. I to jest, i że to jest jakiś fakt statystyczny, nie? I tak dalej. Ale to oczywiście nie ma znaczenia, tam, tam, jak patrzysz na to, no nie? Jak oni po prostu, jakieś tam franchise zabudowywają wokół tego, tak? jaką historię, bo to rzeczywiście to nie jest tak, że ten świat sobie jakoś radzi czy nie radzi. Oni po prostu zaczynają, jakby to jest coś, co się wydarzyło i teraz wokół tego się tam jest, tworzy różne inne rzeczy i może to nie jest... Znaczy, tak powiem, że ja będę jednak zdecydowałem się, że będę dalej po prostu oglądał ten serial z ciekawości i y, do czego to wszystko prowadzi ale jednocześnie będę się mógł y, u, y, uświata, y, będę w tym sensie nie uświadomić tylko że będę się y, y, jakby utwierdzał w przekonaniu że to jest słaby serial nie dlatego że jest słabo zagrany tylko że po prostu jest to y, ten pomysł jest rozmyty za bardzo y, brakuje tam jednak tego żeby trochę uporządkować te wątki i skupić ja się na ja się najbardziej boję że naraz. Tak jak już wcześniej mówiłem, że oni te wątki mają rozpisane nie na 10 odcinków, na przykład na 40 albo tak naprawdę nie mają w ogóle. I wiesz, i, i, i skończy się pierwszy sezon, będziemy musieli czekać kolejny rok na drugi sezon, a właściwie nic się nie dowiesz, bo tak. ja mam zazwyczaj, ja mam... jesteś w mniejszym lub większym stanie w, pokazać w dowolnym serialu e, główną oś fabularną. Mhm. głównego bohatera, główna oś fabularna. A tutaj główna oś fabularna to jest stwierdzenie, ludzie zniknęli, pokazujemy świat potem. I nie ma, nie ma tak. wątku, który by do czegoś dążył. Nie ma bohatera, którym ma jakieś celi i próbuje go osiągnąć. I, I to jest trochę dziwne, bo równie dobrze ten serial mógłby trwać bez końca. Po prostu miałby się mhm. kolejne odcinki, które pokazywałyby jakieś tam rzeczy, tak. które się dzieją. No ale no mówię, mi, mi osobiście się podoba i, i jest... Oczywiście, mi się nie podoba ta sekta na przykład, to, bo moim zdaniem ona nie ma... To, te ich działania, te ich akcje, one, one nie są niczym umotywowane. Chodzi o to, że y, okej, okay, niech to będzie tajemnica, że oni mają jakieś... Ten, ale no, czymś do siebie tych ludzi przekonują, że oni chcą do nich dołączyć. Że no, tam może jest jakiś sekret, w jaki sposób oni sobie radzą z tym bólem. Dlaczego no, nie osoba, y, która ma męża, dzieci i tak dalej, decyduje się, żeby wstąpić do takiej sekty, kiedy masz na ekranie po prostu no nie masz, powiedzmy, pokazanego takiego czystego powodu, w jaki sposób ta sekta cokolwiek Maja. przynosi dobrego tym osobom. Plus, w sensie, że, nie wiem, oczyszcza ich, że tam powiedzmy... Tam jeszcze jest pokazana ona, sekcji... wiesz, ona, ta, ta, ta bohaterka, ta żona jest pokazana jako taka super zatwardziała i w ogóle pewna tego, że jest w tej sekcie, a z drugiej strony jest tak, że siłamię, pojawiają tak. się sceny, gdzie ona siłami to tak siłami na maksa. Tak, ale to jest, ale to jest, i to jest widzisz, i w każdym innym przypadku, to miałbyś no nie wiem, jakieś uzasadnienie że Zawsze jest tak, że, że sekta się czymś mami, tak? Przynajmniej na początku jest tak, że jesteś w jakiejś euforii, że dołączyłeś do sekty, tak? A mamy tutaj pokazaną osobę, która gra Liv Tyler, która dołącza do tej sekty i ta jej motywacja, że ona się gdzieś tak złamała, że ona jakby, wiesz, ten moment, nie? Przejścia z tego punktu e, okej, okay, coś tam nie, może kogoś straciła, no nie, to, to, to jest mniej ale ona po prostu dołącza do tej sekty. Bo. Yy, Czy tam bo się zaczyna programować, bo może sobie jej, rzadzić, męża, nie... coś tam, tam coś, tak. coś tam się niby zaczyna kroić. Tak, i ona dołącza do tej sekty, i ona tam wiesz, jakby żyje, mieszka i tak dalej. I, i w, w pewnym momencie, nie wiem. Ja nie wiem na jakiej zasadzie ona przychodzi to oczyszczenie, to przejście takie, że ona po prostu zbierają się w niej te emocje, że ona po prostu że. A wam wszystkim pokażę, jak ja jestem silna, i idę ściąć to drzewo, no nie? bo, bo, bo, bo, nie wiem, bo, bo to. I, a później w dalszym, w dalszym momencie no nie jest pokazane, że ona nagle zakłada te białe ciuchy, bo jakby ona już przeszła, na... ale, no ja nie wiem, ja jestem, ja jestem pod wrażeniem tego, co tam się dzieje w tym domu, że oni przyszedzą takie oświecenie, że się po prostu tak zmieniają i tak się pilnują tego, że, wiesz, jak czy na przykład w jakimś klasztorze, nie, masz uzasadnienie, że, że masz pewne zasady, tak, że wierzysz w Boga i te, te zasady, na przykład, nie wiem, bycie w ciszy, nie wiem, częste modlitwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, kontemplacja, no to cię zbliża do Boga i to w jakiś sposób, no nie wiem, no, no jest związane z tym życiem tam, klasztorem, tak? Eksperci mogą się powiedzieć, ja to zostawię. Tutaj nie masz tego, a masz naprawdę dużo, dużo miejsca na to, żeby to pokazać, a masz tylko pokazane to, że ok. Ta sekta jest po to, żeby szczuć tych ludzi, którzy, y, którzy po prostu chcą w sobie układać życie, mimo że, że. Albo nie wiem, może nikogo nie stracili. Wiesz? No w sensie, że. Nie wiem, nie mm, chcą. Y, po podenerwować tych ludzi, którzy nie mają. Nikogo nie stracili, to nie wiem. Zabierzemy im zdjęcia najbliższych i włamiemy się im do domu, czy. Nie, ale czy to nawet, chyba oni chyba zabierali zdjęcia, tylko tych, którzy odeszli, nie? No właśnie, czyli to jest w ogóle jeszcze w drugą stronę. Czyli tak jakby nie pozwalają innym ludziom na swój sposób. Wiesz, no, no może. ja tak jak już mówiłem dwa razy, że, że miejmy nadzieję, że ten serial jakkolwiek się ogarnie z zakończeniem, czy hmm. też z jakimś poradzeniem takiego głównego wątka. Ta. E, no, ale to jest znaczy, nie podoba się ta dyskusja, toczymy no, no, no, na ten temat. No właśnie, on, ta dyskusja cię ciągnie tak odcinek z odcinkiem i chociażby to jest dobrym powodem, żeby z tym serialem tak. się zapadać. Bo I dlatego, ciężko, nie, ja się mimo, że on się ja tego nie podoba, mimo, on się ja nie to nie podoba, to nie jesteś w stanie powiedzieć o nim wprost, że to jest bardzo zły serial. Nie, bo ja, ja powiem tak, że ja wróciłem do oglądania tego serialu tylko dlatego, żeby po prostu mieć kolejne argumenty właśnie takiej dyskusji, bo chcę, chcę się mylić. Chce, ktoś mi powiedział, że okej, okay, albo nie wiem, coś się wydarzyło w tym serialu, że po prostu nagle wszystko zaczyna się układać. Ja wiem, że tak się czasami dzieje, że to jest tak, że czasami masz elementy zupełnie bez sensu, które nagle zaczynają mieć sens, zaczynają się układać w jedną całość, tylko że chciałbym, żeby po prostu one nie tylko się układały w jakąś całość, tylko żeby też one nie były po prostu tak sobie amuzą, tak? Że jeśli jest taka organizacja jak właśnie ta sekta, to żeby ona miała... Oczywiście coś. można by imię uważać, że to wszystko mu się jakoś zbierze w wątkach i będzie miało sensowne wytłumaczenie, no ale mm -hmm. tutaj obawiam się, że może być różnie. No, Dobrze. tak jak ja, ja Dobrze. osobiście bo serial? Ten, bo, bo ten, e, serial? o którym kiedyś mówił chyba Bernard, czyli Ray Donovan. Mm -hmm, Trafiłem mm -hmm. tak z doskoku przypadkiem chyba na dwa, trzy, trzy odcinki i wydaje się bardzo interesujące. Plus ja mi bardzo, się bardzo podobał głównego bohatera. Tak, mi się bardzo podobał jeden, jedna linijka, jeden tekst, który wypowiada ojciec głównego bohatera pod koniec pierwszego odcinka i on mnie tak rozłożył na łopatki. Mm, to nie zdradzę, że co wiesz. Nie, nie, nie, nie zdradzę, ale po prostu tak mi się podobał, że też dam szansę. Choć na dłuższą metę ten serial mi się nie podobał, ale koncepcja jest ciekawa. Nie? Takiego właśnie fixera, mm -hmm. który potrafi wszystko naprawić, tak się się niej mówi, i nie końca w, w klarowne i jasne i, i zgodny z prawem sposób. A z y, totalnie innej beczki to trafiłem ostatnio taka propos kulturki na film Red 2. Co Oglądałeś czy nie? 100 lat temu? Ja odbiłem się od Red 1. Jakoś emeryci, agenci i tak dalej, to nie moja bajka. Powiedz tak, y, ja od Red 1 obejrzałem z takim no, niech im będzie, y, a Red 2 mi się podoba. Jest, no jest... jest Ten sam klimatem jedzie w dużej większości, czyli lekkim filmem sensacyjnym. Ale jest jakoś fajnie zmontowany, jest bardziej dynamiczny. Te elementy, które mają być komediowe są dużo bardziej uwypoklująco komediowe. Mhm. I naprawdę druga część Reda podoba mi się o wiele bardziej niż niż pierwsza. Oczywiście no mówię, to jest komediowy film sensacyjny. Tak. Na podstawie komiksów, zresztą, bo inaczej tego się nie da nie da określić. Ale nawet byłbym skłonny polecić. Mm -hmm. Może nie jako mm -hmm. jakiś must have, must see, ale tak jak ktoś przypadkiem by natrafił, to, to wartość tak. obejrzeć. Fajnie jest tam pokazane powiedziałbym, wysokiej klasy yy, płatni zabójcy, którzy, bo oprócz mm -hmm. głównych bohaterów, którzy byli poprzedniej części byli emerytami, to tutaj też są, mm, klasy, Emeryci, którzy nie yy... są emerytami, Aha. tylko są czynni, że się tak wrażenie. Trochę takie I, i... expendables. Tak, tak, to właśnie coś w ten klimat. Mhm. No to fajnie, to fajnie. Ja muszę sobie w takim razie sięgnąć po dwójkę, bo jakoś tak, nie wiem, nie dlaczego się odbiłem od jedynki, ale, ale to chyba nie dlatego, że mi się coś tam aż tak bardzo nie podobało, tylko sama koncepcja w pewnym momencie jakoś wydawała mi się nie, nie ciekawa. A to w dwójce no. jest ten moment, w którym otwiera, Bruce Willis samochód w wodzonym tempie, wychodzi z niego z szala, gdzieś ten samochód się obraca i tak to dalej. Było w w to, to było w A. pierwszej części. Ja A. powiem, ci, że, że od pierwszej części moja żona się kompletnie odbiła i potem, po, po jak skończyliśmy oglądać, uznała, że jest to nudny film, który mhm. nie, nie spełnia się w tym, w czym powinien się spełniać. A, rozumiem, rozumiem. E, dobrze, to ja zamknę ostatnim tweetem e, od Marcina, aka Martig podkreśnik.pl, Ty właśnie poinformował, że gra, o której wspominaliśmy kilka odcinków temu, Car Mechanic Simulator 2014, mm -hmm. jest teraz w wersji na iOS-a. O proszę. Oczywiście ona nie jest tak rozbudowana jak wersja na PC, no nie, ale jak ktoś po prostu chciałby się pobawić w małym na tym, to z tego co widzę, to nawet jakoś nie najgorzej to wygląda. Eee, dziękuję Ci, Piotrze. Wyszło nam eee, bardzo dużo materiału. O, o. Eee, właśnie znalazłem w, no. na czas nagrania no po prostu <głos> tak to jest, jak człowiek, jak sobie w myślach planuje, że może się zmieścić w półtorej godziny, to nagle się okazuje, że wychodzi e, kolos e, dwa razy dłuższy, no ale no, no co zrobić. Ja tylko e, dodam, że jeśli chcecie, to możecie pisać na dachmanmałpafantasmagieria.net, odwiedzać nas na naszej stronie www.fantasmagieria.net, tam komentować, e, polecać e, tematy do rozmowy w odcinku, na Facebooku też nas znajdziecie, podcast Fantasmagieria, na Twitterze. No i właściwie, no, to tyle na, na tydzień. Nie, mimo wszystko, no, nie, nie, nie zmieściliśmy. Mieliśmy rozmawiać a propos właśnie nowej wersji Remastered Edition The Last of Us. Mieliśmy zrobić odcinek spoilerowy, ale to chyba po prostu za tydzień, co? No, może, może, w, końcu, się może się w końcu się nie uda, uda, bo teraz znowu jest to gorący temat. No, no właśnie, no. Chcieliśmy kogoś po prostu zeps zepsuć tą historię, no nie, że na przykład, nie, Eli jest Vampirem. O, to było coś. To było w tak. stylu... Nie pamiętam, jak ten dodatek do, do Red And, do um, mhm. Ten z Nieumarłymi. Jak to się nazywało? Tak, pamiętasz? coś tam Zombies. Nie, właśnie fajnie. Undead. Undead, Undead Nightmare? Coś w tym stylu. No to, tak, To tak, był tak, ciekawy tak. taki twist, gdzie jesteś klikaczem i z... próbujesz razem ze swoją zgrzybiałą rodziną jakoś przeżyć, a tu wpada Jolie aha. z, z, z, to, o, to z, widzisz, z wszystkich mordy. Nie, no, żartuję, ale to było to. Ja w ogóle jestem... Aha, ja jestem, jestem w ogóle zaskoczony, że, bo też pojawiły się plotki czy informacje już konkretne na temat filmu The Last of Us i że Ellen Page nie dostała roli. <laughs> Prawda? No wiesz, ona mhm. chciała ich oskarżyć, więc... Oni powinni to załatwić właśnie w ten, ten sposób. A co byś powiedziała, gdyby ci tak zagrała w filmie. Mhm. Czyli ciężko, by... ciężko sobie wyobrazić, kto by. E, kto miałby zagrać Eli? Poza tym, Oczywiście, ona, się. Ona, się, ona, ona z jednej strony się nadaje, bo ona jest niska i, i podobna do tej głównej bohaterki. może grać nastolatkę, nie? Tak, ale z drugiej strony ona już jest stara. <laughs> no cóż, ona, ona ma... jest, ładniej brzmi, gdybyś powiedział, że ona już jest ograna. Mm. Ja, znaczy, ja mogę mówić, że ona jest stara, bo ona tak naprawdę stara nie jest, więc ona się nie obrazi, że ją szuflotkuje do. No skąd wiesz, może gdyby usłyszała, że nazywasz wieku. że Dachman z fantazmą na swoją starą, to po prostu płacz. Jak na przykład się. nauczy się języka polskiego, jak za 20 lat czy 30 będzie słuchała tego podcastu i pomyśli, że ten podcast właśnie został nagrany, to może odnieść wrażenie, że mówimy o niej teraz, że jest stara, nie? Ale tak naprawdę <śmiech> my podziwiamy Janen Page za, za to, że wygląda tak, tak młodo. I Ale są tacy aktorzy, jest na przykład ten chłopak. Dwie, dwie dusze. Chłopak, jak on się nazywa. E, o grał Juno czy też Juno a propos Alan Page grał tego chłopaka który był ojcem mm -hmm. Jak on się nazwa przypomnij e, mi czarny czarny taki e, Zuckerberg <laughs> nie nie nie, nie e, ale blisko <laughs> versus the world e, ja, tak tak tak tak tak tak oczywiście e, bo, bo, bo, bo, bo Michael Cara. Michael Zara Michael Michael uh, complexion Michael Cera i on, mimo że ma lat tam... Brat y, Johna. Cer... Nie, ceny. Dobra, y... czyli ty nie znam go, ale wiem, kojarzysz. <laughs> ale kojarzysz aktora. Michael Cera. No Znaczy kojarzysz, bo on grał właśnie, tak jak powiedziałeś, Versus the World. No, to Oczywiście on, że on ja mam fotograficzną pamięć. Lat... On grał w takich filmach jak... No, w jakich? W Super Santo grał, grał właśnie w Skoczy Pilgrimie, grał w pierwszym roku o. takiej głupawej komedii z Jackiem Blackiem. To już jest koniec, grał. Też? Tak. Grał to już jest koniec? Ale w którym to już jest koniec? W tym, o którym ja mówiłem, czy w, ty w tym, o którym ty mówiłeś? Nie, w tym, właśnie w tym, co ty mówiłeś. The, the end. end. This is the end. Wersja. Nie pamiętam. Tak, może jakąś małą rolkę grał. Samego siebie mm. jakoś tam przelotą. No też znaczy, wiesz co to jest, on, on prostu... bardzo dużo... On bardzo dużo gra w, w, w serialach telewizyjnych i w jakichś shortach kręci. Dużo shortów kręci ostatnio. Ale, ale on grał w, w takim filmie z Johnem John Blackiem. Z Jackiem Blackiem, przepraszam. No tak, rok pierwszy. E, Year One, tak. Tak, tak, tak, tak, tak. Jest... Natomiast właśnie chciałem o nim powiedzieć, że on niezależnie od miejącego wieku, cały czas wyglądek miał jakieś 15 lat. On ma takie geny jak Tadeusz Zieliński, którego do tej pory pytajemy o dowód osobisty, gdziekolwiek pójdzie, bo rzeczywiście ma chłopak no, zdrowy wygląd. No. Dziękuję Ci, Piotrze. Dziękuję za udział. bardzo. Również bardzo dziękuję za zaproszenie, jak zawsze. No jak zwykle, takich dwóch, jak z nas trzech, to, to nie ma to, jednego. To, to przez trzy godziny Wiesz, to. będzie gadać. Tak, tak, dziękuję Ci jeszcze raz. Żegnam się ja, Dachman i pamiętajcie, żeby polecać nam, lubić, pisać